Jak mnie słychać? Czy nie ma za bardzo dużo głosu? No, ja cię bardzo dobrze słyszę. Bo jeżeli no. jest pogłos, to ja skręcę mikrofon i przysunę go bliżej siebie. Mogę nie przetestować. Nie Raz, dwa, trzy. Nie, jest, jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. A teraz? No, teraz jest jeszcze lepiej. Czyli mówisz, że nadajesz zuszka. Takiego masz leniwca. Tak. To Takiego dla... mam. Leniuszka. Leniuszka. No to yy, spoko. Możemy zaczynać, bo już jesteśmy na antenie. O, widzę właśnie o, padło mi powiadomienie padło nawet dwa. Dlaczego tak. dwa? Yy, bo jedno przez aplikację YouTube a drugie przez yy, maila. O, o kurczę. Poczekaj ja tutaj troszkę muzyczkę skręcę bo nie chcę żeby ludzi to ogłuszało za bardzo. No dobra. Poskrójmy. Skręć to. Poszło poszło. Dobra. Yy, jesteśmy żebyśmy się dołączył. Yy, znaczy nie tyle dołączył co dopisał się do Skype'a naszego też nasz grupowy Ares, także może zadzwonić do nas jeszcze słuchacz z Tablina. bez Neptuno, czekamy. Tak, tak, tak. No to co panowie, od czego zaczynamy? Może zacznijmy od tego, że sponsorem dzisiejszej audycji jest producent maseczek chroniących przed koronawirusem. Czekaj, zapomniałem założyć. To ja tu się pocę w maseczce, a on bez maseczki gada? No widzisz? Easy Flow Mas FFP. 3 V. nie wiem Coś jest napisane na tej maseczce ale nie ma dokładnych informacji. To jest producentem trudno. Ale gdyby jakiś producent maseczek chciał to my się nam dorzucić to my chętnie wtedy wspomnimy, wspomnimy ze dwa słowa podczas nagrywania więc. Ja wczoraj, dokładnie. Ja, ja wczoraj wczoraj robiłem obchód tutaj wy już wiecie z grupy ale podzielę się tym z słuchaczami, to robiłem wczoraj obchód po Sligo. Pochodziłem sobie troszkę po aptekach zapytać jak tam się, jak tam, jak tam się sytuacja ma na rynku maseczek. Okazało się, że no za żadne skarby nie można kupić maseczek w irlandzkiej aptece i żeby było śmieszniej, to okazało się, że też nie będą zamawiać maseczek, ponieważ producenci i hurtownicy chcą za nie za dużo. Z tego co mi jedna z pań powiedziała w jednej z aptek, to jest 75 euro za 50 maseczek, taka jest cena hurtowa, a sprzedaż do tej pory była za euraka i one tak ledwo szły. Pewnie teraz szłyby lepiej. Ale nie będą zamawiać i pani w aptece powiedziała mi, pani farmaceutka, że absolutnie nie ma najmniejszego sensu noszenie, noszenie maseczek, ponieważ maseczki powinni nosić ludzie chorzy, a nie ludzie zdrowi. Ale ona Uf. nie jest sponsorowana przez Big Pharma. Yy, nic mi na ten temat nie wiadomo. Nic Może przez temat... producentów szczepionek, bo tak wiesz, wszyscy się pozarażają i tak wiesz... No ale Może jeszcze... mają tam jakiś preparat do wypuszczenia na no, no za chwilę, nie? No Chyba, że tak, ale, ale póki co no nie ma. Pytałem się o szczepionkę. Nie, nie, żartuję. Nie ma, nie ma jeszcze szczepionek na wirusa medialnego. Powiedzcie mi, jak wy się odnosicie do tego, że na śmierć w kilku tysięcy ludzi od miesiąca w mediach się nie mówi absolutnie o niczym innym. Uf, nie no, fajnie, nic tak nie ożywia wiadomości jak trup na pierwszej stronie. nie? No tak. e... no, znaleźli sobie tam jakiś sposób na, na, na, na chorobę. Podobała mi się tam jedna teoria swego czasu, którą usłyszałem na pewnej grupie telegramowej, iż może to być spowodowane albo na przykład tym, że jakiś żółty kolega, który stojąc przy taśmie produkcyjnej niechcący oparł się za mocno o dźwignię i po prostu taśma jak zaczęła zapierdalać, to naprodukowali w miliardach maseczek i nie mieli co z nimi zrobić. Wobec tego zadzwonili do swoich kolegów w drugiej fabryce w Wuhan, która które to ma laboratoria. To słuchajcie, no tam zrzucie na nietoperze jakieś wirusy. U nas ostatnio są na propsie na talerzu, nie? To to to to no i takim wyszło nie e, jako że to jest mniej śmiertelne niż grypa no to to sobie myśleli kurde no coś nie wyszło ale zapłacili tam e, dla e, axela ringera springera i CNN-a i wszystko. Pff, no Wyszczeliło, jak kurwa challenger spina. nad niebem nie. No popatrz ja, żeby było śmieszniej to y jak sobie patrzę na tą całą sytuację, to się z drugiej strony zastanawiam, co jest upychane w tle, bo o ile jestem zawsze bardziej racjonalistą niż tam teoretykiem jakichś spisków czy czegoś takiego, to zastanawiam się, bo to jest dla mnie niesamowite, żeby przez miesiąc, jak nie lepiej... Cały świat dostawał totalnego bzika na punkcie choroby, która tak na dobrą sprawę yy, nie zabija aż tak bardzo, jakby, się, jak, jakby to wskazywały te wszystkie medialne yy, sprawy, gdzie nagłaśnia się ojojoj, strasznie wirus zabójczy, a tak naprawdę śmiertelność w przedziale wiekowym bodaj od 10 do 40 roku życia to jest 0,2%. To jest dwie... Jedna... No na poziomie standardowej grypy. No nie, sprawdziłem. Tutaj, tutaj dla wrażliwych słuchaczy zapraszam do odstawienia na chwilę słuchaweczek, ale sprawdziłem, to zwykła grypa żołądkowa zabija tam zdecydowanie, zdecydowanie więcej, a chyba grypa taka, taka no regularna zabija chyba mniej nawet niż, niż, niż, niż ta żołądkowa, więc, więc to, jest, to jest bez sensu. Strach jest okropny, a Największa śmiertelność jest tam u ludzi 60, 70, 80+, plus, powiązana tutaj w tym przypadku z, z zapaleniem płuc. No ale przecież ludzie umierają starsi na zapalenie płuc. Chyba, że się mylę. Znaczy, ja tutaj zapraszam do współpracy GlaxoSmithKline i Bayera, <grym> bo oni mają ten na swoich magazynach bodajże dużo szczepionek na grypę. Tak, warto się szczepić. No ale przepraszam, przecież my się, jeżeli się szczepimy, to szczepimy się na y, grypę zeszłosezonową, prawda? Nie szczepimy się na grypę, która akurat wymutowała. Więc... Nawet, nawet nie. Bardziej szczepimy się na grypę, która najprawdopodobniej będzie e, w danym sezonie. To nie jest tak, że ona jest sezonowa. A to widzisz, ja słyszałem zupełnie coś odwrotnego. E, że, że, że, że oni popychają te szczepionki, wiesz, bo jakieś tam symulacje i tak dalej, który najprawdopodobniejszy szczep będzie e, mógł czasem atakować. I czasem się udaje, czasem się nie udaje. Tam z tego, co słyszałem, to prawdopodobieństwo trafienia jest na poziomie około 60-70%, ale nawet jeżeli e, nie trafi podobno w ten szczep, to jest bardzo duża szansa, że ten szczep jakoś rykoszetem dostanie. Mhm. Więc jest znowu przy tych szczepionkach już zdecydowanie bliżej 100%, ale oczywiście jeszcze zdecydowanie też poniżej. Nie wiem, jakie to są dokładnie statystyki. 80, 90 parę może nawet, że przebieg grypy, która zaatakuje, a która nie będzie faktycznie trafiona, jednak będzie łagodniejszy. W porównaniu mhm. do standardowej osoby niezaszczepionej. Czyli jesteś zaszczepieniem się całkowitym. Rodzinę, jak rozumiem, zaszczepiłeś już. Eee, nie, nie A, zaszczepiłem. Czy, czy nie za... zaszczepiłem, Aha. jestem zaszczepieniem. Jestem zaszczepieniem osób, które są w grupie podwyższonego ryzyka. Czyli osoby dorosłe eee, starsze. Starsze. Aha. Starsze. Głównie, głównie e, może nie wujostwo, ale bardziej dziadostwo. E, dziadostwo. <śmiech> no, Babcie i dziadka, nie no. Jak w tym dowcipie Jasiu dziadostwo. Jasiu. Nie? No, przyszło dziadostwo. E, także dziadków, dziadków można szczepić, bo no właśnie, oni są bardziej podatni na jakieś zapalenia płuc i tak dalej. E, no i ewentualnie te małe dzieci, które nie wiem, które są, nie wiem, faktycznie osłabione, mają jakąś tą gorszą odporność albo, mhm. no nie wiem, no najlepiej pogadać z lekarzem na ten temat. No widzisz. ja specjalistą nie jestem, ale, ale jednak, mimo wszystko, zachęcam do szczepień. Um, niektórzy też mówią, że powinni się szczepić, i, i, i ci, e, którzy są e, piękni, młodzi w śle wieku, tak jak my w tej chwili. E, bo, bo, bo na pewno lepiej to na głowę wpływa. Nie trzeba chodzić tak często wtedy do psychiatry. Ale, ale tak. Wszystkich naszych trzech psychi psychiatrów. Ale ten, ale. E, ale nie wiem, nie wiem. No Ja się nie szczepię. Ja się nie szczepię, nie uważam, żebym y, potrzebował. No, mam nadzieję, że mnie grypa nie zmiecie. Staram się w miarę dobrze odżywiać. Nie mówię o tych frytkach, co tam dzisiaj wam zdjęcie wysłałem. Y, staram się troszeczkę dbać o kondycję fizyczną, więc, więc jest pewna szansa na to, że. Mm, że przeżyje najbliższą grypę, także... No tak, ja chciałem tutaj tak dodać, bo mówisz o star staruszkach, żeby się szczepili. Patrzę teraz w statystyki tego koronawirusa i tutaj jest akurat napisane, bardzo ciekawa rzecz, w zasadzie między od 10 do 39 roku życia śmiertelność jest w granicach 0,2%, między 40 a 49 to jest 0,4%, Później zaczyna troszkę to rosnąć, pomiędzy 50 a 59 jest 1,3%, i później już rośnie. Najgorzej mają ludzie powyżej 80, bo to już jest 14,8% zgonów w przypadku zarażenia się, także. No ale to nadal jest mniej niż 1 na 5 osób. No. No, Przepraszam, przed chwilą słyszeliście tutaj g który mi za, za, zapukał, że osiągnąłem już oba cele na dzień ja dzisiejszy. Tutaj tak dodać, Przepraszam. O, spoko, spoko. Ja myślałem, że ktoś robi ci w na chatę, ci z bajera. <grym> A to <grym> oni chyba z walizkami by tu przyszli. Nie no, F na pewno z tymi rękami nie. Waliz walizki pieniędzy. Poczekajcie, zobaczę, że tutaj ktoś nie chce się... A powiedzcie mi, bo ja tak chciałem poruszyć y, tematy y, naszych... To zanim poruszysz, y, hmm. pytanie jest tutaj, nie wiem, czy widziałeś. Gdzie? Witam prowadzących i słuchaczy. Y, mówi Randy W. RetroGamer. Witamy, witamy. O, dzień dobry, dzień Raniuchu, Czy przewidujesz wejście Etama? Y, y, na od... najbliższe 10 minut chyba nie na najbliższe 10 Chyba, minut to nie, ale zapraszamy, jeżeli tylko zadzwoni. etam jest tutaj u nas skonfigurowany już na Skype'ie. Właśnie każdego zapraszamy do dołączenia do audycji Scape. Proszę sobie wyszukać bez montażu, bez cenzury albo wpisać po prostu live2 kropek bez montażu, bez cenzury wszystko razem i napisać, że się chce dołączyć. Ja zadzwonię, dołączamy i gadamy. Antena jest dla was raz jeszcze do nas pisze, Leniuszku, dalej wolny czat jest włączony, czyli coś nie wyszło z konfiguracją. Eee, poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. I już tutaj patrzę. Dziękuję bardzo za informację. Eee, to, jest, to, jest, to jest niesamowite, bo ja to przestawiałem już tyle razy, ale już tutaj wchodzę. Mm -hmm. No to może zacznijmy od kurwików, bo ktoś tu dzisiaj pisał, że ma kurwiki, że, że, że, że, że będzie trochę denerwował się na antenie, tylko nie wiem, czy na któryś z was? E, nie, wyżej, ja jestem że... dzisiaj na bardzo ja też Nie, ooo... To... Paluszki na uszy, usaj... Już momencik wrzucam sobie tutaj na spokojnie. YouTube'a popatrzę. Nie wiem dlaczego. Może ja czegoś nie potrafię zapisać. A chciałem się zapytać Ciebie, jak się skończyła w końcu Twoja przygoda z ubezpieczycielem, jeśli chodzi o... Nie skończyła się. Nie skończyła Spora się dalej. jeszcze. Nie skończyła się jeszcze. O, widzisz. Jak do tej pory chwaliłem PZU, tak na razie mam na nich lekkiego kurwa. Mhm. Nie chcę nic mówić. Póki co twierdzą, że samochód mi się należał krócej, aniżeli go posiadałem i nie chcą mi, że tak powiem, zapłacić za całość wynajmu samochodu zastępczego. Ale jesteśmy na etapie wymiany pism, więc zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że PZU nie zdenerwuje mnie już bardziej, aczkolwiek mam już i tak na tyle kurwa, że w ogóle muszę sobie tym dupę zawracać. Mhm. Że no jest mi troszkę przykro, że nasz podstawowy, taki pierwszy ubezpieczyciel w kraju. No, tak tak temat ciśnie. E, no ale zobaczymy, zobaczymy. No, na, razie, na razie nie chcę nic mówić złego, bo, bo, bo, bo mówię jeszcze, jeszcze sprawa jest otwarta cały czas, także zobaczymy. Okej. Okay. A u nas w Irlandii póki co mamy sztorm już chyba czwarty, tym razem Jorge. W nas uderzył. Irlandia no, pod to Jorge? Taki, taki papieżowy. To, to czekaj, bo to Jorge jest na H czy na J? Chyba jo na J. Jorge, się, no, się pisze. No, A, B, C, D, E, F, G, H i J. No, ale to, to jest ósmy już. A, to jest ósmy, tyle tylko, że nie, nie chodzi o ten rog, oni to jakoś dziwnie liczą. Z jakiegoś dziwnego powodu pominęli chyba z jedną albo dwie literki. Ale muszę przyznać że jest, jest, jest mocno jest grubo bo wiatr po 130 140 na godzinę na, na zewnątrz byłem przed audycją jeszcze w sklepie. To, myślałem, I to po bogatości nie Proszę? po bogatości bo 130 140 to jest taki typowy halny, co już zapałki tam łamie na, na, tych, na naszych górach tatrzańskich. No, nie, powiem, że jest to bardzo opierdliwe, zwłaszcza skoki ciśnienia, jakie mamy. Mamy skoki ciśnienia między tam 1020 prawie 1030, a za chwilę masz 970. I to, I to naprawdę ludzie, którzy mają problemy z ciśnieniem, to odczuwają. I to mocno. No, wszyscy meteopaci się wyprowadzili gdzieś tam w głąb lądu. Mhm. Yy, dobrze, może damy troszkę coś powiedzieć tej Lukasowi, bo siedzi tam w tle. Halo, Lukas. Jestem cały czas, moi co, drodzy. Co? Właśnie cały konspekt miałeś przygotować na dzień nie, dzisiejszy. To, co ja, nie, masz? ja nie jestem redaktorem prowadzącym. Ja cię Absolutnie. prosiłem, żebyś ty mi tutaj konspekt przygotował, bo Lukas wyszedł z założenia, że może będziemy bardziej profesjonalni. Znaczy nie, ja bym chciał być bardziej profesjonalny, przyznam, ale chciałbym zostawić taki luz, żeby każdy mógł zadzwonić się wypowiedzi, żebyśmy tutaj... nie. Ja to takiego. uważam, że profesjonalistom się płaci nie ma wynagrodzenia, nie ma profesjonalizmu. Oj, to wiesz, ja jestem tego samego zdania, ale chyba musimy na początek, jak to się mówi w, każdy, w każdym biznesie, trzeba najpierw dać coś od siebie. Tak, trzeba się wykazać. Usiłuję znaleźć, usiłuję znaleźć gdzie tutaj się przemienia te gadżety odnośnie czatu i absolutnie muszę przyznać, że za każdym razem jak YouTube coś tutaj poprawia, to jest tylko gorzej, żeby coś znaleźć. To jak Allegro, ich ślady. Allegro już nie jest polskie chyba, nie? Z tego co słyszałem. Nie wiem, ale teraz tym Allegro lokalnie to no powiem, że dojebali, dojebali. Ale Nic nie wiem co tam się dzieje. To chyba, to chyba nie ma racji bytu. Z tego co słyszałem mają się z tego wycofać. Ja cię powiem, nie powiem, wiem, wiem, na dzień dzisiejszy to jeszcze było, więc... No jest, jest, bo znajomy podcaster z Legnicy, pozdrawiamy. Zamieścimy tam ogłoszenie. odnośnie sprzedaży. E, tak, właśnie. Może ktoś chce kupić aparację. Nie To zapraszamy to do kontaktu. Yy, chłopak, który fotografuje. I on mówił, ponad 20 par lat. Mm -hmm. Ma jakąś taką właśnie yy, podstawową. Yy, to znaczy ten nie, nie podstawową tylko yy, kilkuletnią już. Yy, no aparat taki kompaktowy. Mhm. Tak, to jest dokładnie model no. Sony DSC myślnik H400 z 60 tak. z krotnym zoomem optycznym. Miałem dosyć podobny. Bardzo duży. E tylko że z zoomem 40-krotnym. No, powiem, że robił robotę i optyka w tych aparatach była bardzo fajna. Yy, ja tam byłem zadowolony. To jest jeszcze jakiś chyba taki bogatszy model. Także polecamy tym bardziej, że w dobrych pieniądzach, 400 zł, jakby ktoś chciał to. No nie jak... patrzcie na megapiksele, bo pewnie ma ich tylko 5, ale to są dobre 5 megapikseli. To, A ja mam... to nie jest, Xiaomi mi 100 ileś mega... tak. Dobra, to tak. będzie. No nie, no prze, przepraszam, mi to chyba są ci od tej opaski mi bandowej, tak? Tak. To proszę mi tutaj nie mieszać, bo ja cały czas aktywnie myślę o tym, żeby sobie taką opaskę nabyć. Nie no, opaski jak najbardziej, tylko w opasce nie masz aparatu Kobiet? 106 megapikseli, a do, naj... jest... do najnowszego telefonu wsadzili 106 megapikseli. To jest w ogóle możliwe? Ja, jak tak. taka mała matryca? Zdjęcia, ma... zdjęcia mają 50 megabajtów i wyglądają jak kupa. Nie rozumiem. Poczekaj chwilę, nie no, bo... się, się śmieję. Faktycznie, zrobili matrycę 100. Ale jakim cudem? 6 megapikseli. Ja, no, jak słuchaj, taka malutka matryca może tyle wyciągać. No, to, to... ładujesz tam mniejsze przetworniki, to znaczy te elementy światłoczułe, wsadzisz ich więcej, później to dobrze wygląda w reklamach, nie? Później zdjęcie ma na przykład rozmiar, nie wiem, tam 20 parę megabajtów, taki podstawowy JPEG. Mhm. No co prawda no, został dosyć dobrze oceniony bo sumarycznie te zdjęcia wyglądają całkiem nieźle ale czy czy, czy czy na przykład dobrej klasy Nikon nawet taka mała małpka sprzed 10 lat która miała 4 megapiksele robiła gorsze zdjęcia. I tak to się ogląda na tej samej wielkości ekranie, więc czy to ma 4 megapiksele, czy to ma 106 megapikseli, to dla ciebie za przeproszeniem jeden. Uj. Ja właśnie A... chciałem zapytać, przecież jak takie zdjęcie, mówisz ma 20 parę meg megabajtów, to przecież Instagram, to jakby tak dużo ludzi zaczęło robić takie zdjęcia, to chyba by odczuli lekką zadyszkę. Ja podejrzewam, że Instagram działa na zasadzie, że ich aplikacja e, przetwarza zdjęcie kompresują, i wysyła je już przetworzone. Tak, oczywiście, że tak. Bo nie, nie widzę tego, żeby 20-megabajtowe zdjęcie, 20 zdjęcie sobie tak leciało na serwer. Nie kompresują, dlatego niektórzy zamieszczają linki do swoich albumów na Flickrze na przykład, gdzie są wszystkie prace w pełnej rozdzielczości. O proszę, to nie wiedziałem. Nie, to no, takie rzeczy. Telegram też kompresuje. No, no, zaczął niestety. To mi, się, to mi się bardzo nie spodobało, bo jeszcze do niedawna właśnie chwaliłem Telegrama za to, że nie kompresował. No, A. już serwery chyba nie dają rady. A. Coraz więcej osób korzysta, ale to dobrze. Jacek napisał, że czeka na akceptację. No to jest niemożliwe, Jacko, bo ja ci... Aha, poczekajcie chwileczkę. Ja tutaj sobie zrobię mały porządek. Um... A Michała witamy, bo dołączył. Witamy, Michale. Poczekajcie, bo teraz już sobie patrzę tutaj w czaty jest Jacuś dodajemy Jacusia i ja już do niego zadzwonię i zrobimy sobie tutaj większą imprezę halo tylko mam nadzieję, że Halo. jesteś Jacku? jesteś tyle tylko pytając czy ja chłopaków przypadkiem się nie pozbyłem ja A, nic nie wiem Grzesiu jesteś? Lukas? Nie ma ich. Ej, to jest strasznie chore takie dodawanie tych. Chyba wiem, co muszę zrobić. Dodać jakoś do konferencji. Tyle tylko. E, no, moment, no. jakoś moment. grupę czy coś tam. No. Moment, Grzesiu i Lukas. Już ich dodaje z powrotem. Przepraszam bardzo, wyrzuciłem wszystkich. Niestety. E, no. Przepraszam, as jesteście? Chyba już wiem, jak to obsługiwać. Jestem totalnie nieprofesjonalny. E, zgadzam się. Co tam? Co? co 20 y... minut spóźnienia. Ja tu siedzę, czekam. Ale no. ciężko. Co, Co bywali u nas? Przepraszam, no. ja już wiem jak się to robi. Teraz już chyba nie będę popełniał błędu. Teraz chyba trzeba po prostu dodawać ludzi na takiej dużej liście, zaznaczyć fajeczkami, kogo się chce dodać. Mhm. I, I bardzo chętnie bym spróbował teraz dodać jeszcze Aresa, ale boję się, że was wyrzucę. Nie, <śmiech> ale... hey, no to jeszcze raz robimy, no dawaj Aresa, dawaj. I... Ja... Ja, uwielbiam... ja go lubię słuchać. Ja uwielbiam go ja się też. słuchać. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie, gdzie ja mam tutaj Jeszcze Dobra. audio mógłbyś sobie trochę poprawić. Ja będę próbował znowu mówić. A ty tam działaj. R&W robił RetroGamer. Dzięki za informację. Tak. Dowiedzieliśmy się, że Allegro przedłużyło możliwość wystawiania przedmiotów dla perwaciarzy do końca czerwca, a później to już tylko lokalnie. Ja to już raz mówiłem, tylko że byłem wywalony. Znowu jesteśmy wywaleni. Nie, tak. nie, nie, nie, nie, nie, Nic z, z tych rzeczy. Ja was tu cały czas trzymam, ponieważ no nic się dobrze. nie odzywam. Tylko Dlaczego? No próbuję, ja myślę, to jest Ja jestem totalnie no właśnie, monotaskingowy, potrafię tylko obsługiwać myszką, bo jak z wami rozmawiam to już nie umiem się myszką posługiwać. No ale ja mam podobnie, ja mam podobnie. Też jestem taki Mono-taskingowiec, ale rasa dobrze, nie? Yy, dobra, to jeszcze raz zaczynam temat. Będziesz mógł znowu Lukas zadać to samo pytanie. A my już, jesteś tam, jesteśmy, na A A no my już jesteśmy na tego? A my już jesteśmy No cały czas. Wow! My jesteśmy od 20 minut już na antenie, także. Ja pierdzielę! No to żeś się ogarnął. Czas. <laughs> Przepraszam, no. ale my tu jesteśmy od 8. ja, ja zapomniałem cię po prostu dodać. Poczekaj. No. Teraz do mnie Ares pisze, więc ja już sobie tutaj na spokojnie pododaję, bo pisze mi tu chłopak, że mu się coś spieprzyło. Aha. Ja strasznie chętnie będę... Ben... Czekajcie chwilę. Twórzenie... 20 minut gadają ze mnie. O, wy. No to powiedz, co masz do powiedzenia, my cię tu chętnie wysłuchamy. Najgorzej. Ale... <laughs> Najgorzej się ja mam... ciebie pytają co masz do powiedzenia. Daj. Co mam do powiedzenia jestem wypruty totalnie z energii bo z, kumplem, z kolegą z pracy poszliśmy na siłownię a to był mój pierwszy dzień a nie ćwiczyłem chyba z 12 czy 13 lat. nie? Mhm. I tak mnie prze... przeciągnął mnie pod killem. Nie Czyli taki zrobił hardkorowy trening że przyszedłem i poszedłem spać. Nie dałem rady totalnie. No Czyli... ale tak to jest, jak się wraca, wraca do tego. Ale już mówię, tak yy, tak jak rozmawialiśmy o tych krokach i tak dalej. Słychać, tak. ale poczekaj chwilkę, niech dokończy tutaj y, Jacek. Yy, no nie, bo tak stanąłem dzisiaj sobie na wadze i ja byłem optymistą. Myślałem, że waży za 82 kg przy 1,68 m. Ale się okazało, że, że 86 prawie. O, proszę. Więc przestraszyłem się i... Przepisałem się też na inną siłownię, bo chodziłem do pióra. Nie wiem, czy znasz tą sieciówkę. Nie posiadam w Irlandii. E, e, ale no, w Anglii jest dużo właśnie tych Pure Gymów, ale to są takie molochy. Tam dużo ludzi jest zawsze, a przeniosłem się do Anytime Fitness i przy okazji jeszcze mój kolega z roboty dostał zniżkę za to, że zarekomendował mnie płacić 5 funtów mniej y, miesięcznie za co, internet. Zapłacili mu, no. To Ale dlaczego to tak jest, że wszystkim dookoła płacą, a mnie? No musisz do... <śmiech> dobrą rekomendację zrobić, leniuchu. Ja robię rekomendacje. Kto chce rekomendację? <śmiech> ja już robię rekomendacje na żywo. Już robiłem rekomendacje. I co mogę rekomendować? Grzesiu, jesteś wypłacalny? Nie. A to nie. Na hmm. chwilę obecną nie. nie. To, to, to na razie Słuchaj, nie robię rekomendacji. Do, do przyszłego miesiąca mam jakąś stówkę. nie to. Grzegorz w nieruchomości. No to... Ale poczekaj Grzesiu, bo kolejny miesiąc jest już jutro. Właśnie. Ja mówię o jeszcze kolejnym. To czyli uprawiasz polski survival. Tak jest, standardowo. <laughs> Spoko. Aresie, jesteś z nami na antenie? No jestem, jestem. Słuchaj mnie? Słychać, hello, hello. słychać hello. tylko prosimy nie krzyczeć. Dobra, dobra. I tak, I tak daleko jest, ale okej. Okay. Super. Yy, to, no to... to z czym To, to co do ty masz za sprzęt? Cii, cii. Nie no, teraz z telefonu. Bardzo Kukury. profesjonalnie teraz naszym słuchaczom urwało uszy od twojej vibry. I <coughs> <coughs> Jeszcze w Skype, wybaczcie. Mm -hmm. No wiesz, to nie blue ten snowball, nie? Mhm. Mm nie, podobno A, ten. szur jest dobry. Yy, no, jest. Się fali, że ma No, szczury są dobre to. Tylko taka Sz... prośba, starajmy się sobie nie wchodzić w słowo. Eee... Dobrze, przepraszam. Nie przepraszaj, tylko tak mówię, bo jak zaczniemy wszyscy w sześć osób tutaj... Ale już mi wcześniej przerwałeś. Drodzy słuchacze, następna audycja w profesjonalnym studiu. Każdy będzie siedział koło każdego i kopał się pod stołem. Tak, a, jest na a... siebie. Ares, słuchamy cię. A nie, nie, nie, że staram się jakoś wyłączyć kurde wszystko, co mu przeszkadza. Gadajcie, gadajcie. To tory najpierw, ja to, najpierw... Ja, to, ja to apeluję apeluję do Tomasza, to nie wiem, bo ostatnio słyszałem u takiego zaprzyjaźnionego streamera, radiowca, nie wiem, że zadzwonił jakiś pan i on bardzo fajną nawikę tutaj wstawiał, jakieś takie głębokie nie nie nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja bardzo proszę, nie, nie. apeluję. Czekajcie, ja go to muszę wyciszyć. Jak mandazu, to się? <śpiewanie> bez cenzury. <śpiewanie> Co? Który? A dlaczego ty? Tak, e, zaraz, sorry, ale to chodzi o tego człowieka, co e, mówił, że czy to dobrze, czy to źle? E, bardzo. Za... kurwa, w pracy tego słuchałem, to myślałem, że tam pizn. Czy wy to e. po, polecam posłuchać e, no, więcej? Czy to, dobrze, zaraz, czy to dobrze, czy to źle, że e, zaraz, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, co, coś takiego, no. Co koleś śpię? Ja ja no nie trudne wiem. jest, trudne. Ale musi jest. być dobre. Musi być dobre. kopie kopię. Kopię, kopię. Yy, dlatego... Człowiek narkotyk. Jest fantastyczny. Ja trochę walnąłem swego czasu Focha tam na prowadzącego audycję o to, że, yy, że go wpuszcza, ale z drugiej strony my też wpuszczamy każdego tyle, tylko że no nie, jeżeli ktoś się trafi z takim poczuciem humoru, to yy, po prostu go wyciszę, będzie sobie tam gadał w tle. Nie wyrzucę, nie, nie pokażę. Nie, nie, nie, ja, ja go nie. po prostu wyciszę on sobie, on sobie tam będzie gadał, gadał w tle. Bez montażu, bez cenzury, bez ale Shadow Ban. Tak. Ale kurde. tam są drzwi. Tam są drzwi. Tam um, tam są drzwi. Powiedz mi, Arysia, co ty za film oglądałeś, bo zacząłeś nam puszczać jakieś kawałki na naszej telegramowej A, grupie. Taki Młodzieżowy, wrota bohaterów, ale... Ten film jak film był dosyć sztampowy, ale główny zły był taki, że już szło z do śmiechu. Mhm. A, ten z tym zabi, zabi, zabójstwami. No. To zabij... Zabijał posłańców posłańców mordował. Tak, ale była dobra wiadomość, tylko miał zabić kogoś innego, wiecie, a tu chuj. No. Zabił każdego. No, tak wyszło. No to, no, no, to, to dobry film. Yy, a mam pytanie do ciebie, Jacku. Jak sytuacja ja. w Anglii powodziowa? Yy, u mnie yy, ja mieszkam w Mansfield, no nie, to niedaleko Nottingham. Mhm. U mnie jest spoko, ale już wcześniej Słyszałem o tych y, powodziach chyba Lincoln i te rejony. że bardziej tam. Y, u nas jest też niedaleko workshop czy Workshop. Najśmieszniejsze, że są dwie miejscowości. Jedna się nazywa Warsop, druga się nazywa Worksop. Mhm. bardzo łatwo się jebnąć. A one są... Obie są niedaleko Mansfield, ale w różnych kierunkach. ktoś ci powie do Workshopu? No nie, masz powiedzieć do Warsopu, a on ci mówi, że do workshopu. Aha. No, więc tam ten workshop cały też zalewało, ale to jest. Ale teraz to nie wiem. Teraz jedynie co to wieje. Z no tego u... co ja doświadczam. A u ciebie też wieje. U mnie jest obecnie 130 km na godzinę wiatr za oknem, także. O kurwa. Dobrze, żeś rano zrobił te, te swoje fitnessy, g i te inne. Tak człowiek, właśnie dlatego wydarłem Zuszkę o godzinie 9 rano, bo wiedziałem co się zbliża i ciężko było, ale trzeba. Słuchaj, jakbyś miał jakiegoś wingsuita, to dokładnie. Wiesz, do, kroki, do, do centry, do, do burdelanu, byś miał tam powiedzmy 4-5 przyskoków, to jak buty siedmiomilowe. No, o... Dokładnie, tak Słuchaj, też ja pomyślałem, tylko że o żaglu. O żaglu. Nie, tutaj, tutaj trzeba cisnąć, trzeba cisnąć, ale powiem wam uczciwie, cieszą mnie efekty, bo w ciągu dwóch lat zrzuciłem 20 kilo, co może się wam wydawać mało, wow. ale Boże. ze 103 na 83 obecnie i byłem teraz na spotkaniu z moim lekarzem i tak hmm? ustaliliśmy, bo chcę zrzucić jeszcze i no tak. Ustaliliśmy, że przy moim wzroście 70 kilo to będzie waga totalnie taka optymalna. Gdzie... A ile ja masz wzrostu? Metr sześćdziesiąt. Oła, chce... jesteś chce... niż ode mnie. Przepraszam. 68. No, z metra <śmiech> krawieckiego ja, cięty. Ja jestem z metra krawieckiego cięty. Po prostu z pani wyjęty. <śmiech> <śmiech> Chcę do tych siedmiotyszek no. zejść, żeby się czuć i lepiej i zdrowiej po prostu. Konkurencję mamy. Ale wtedy też myślę, że możecie się polepszyć z tymi kolanami, wiesz? Bo ty tam wiesz, że masz z tym kolanem problemy i tak dalej. Jednak mniejsza masa, mniejsze obciążenie, a każdy krok jednak to wiesz. Nacisk 80 kilo, a nacisk 70 kilo to jest różnica, nie? Oczywiście, że tak. To dla zdrowia. To dla zdrowia. Kiedyś czytałem, ale tego teraz za żadne skarby nie znajdę, że. W przypadku, w przypadku, jak to się nazywa, co my mamy w, w, w rzepki, to, no. to to jest jeszcze mnożone przez ileś i wychodziło na to, że przy chyba 100 kg to jest jakieś pół tony obciążenia. Nie pamiętam, to są teraz podaję jakieś takie trochę fikcyjne liczby, no. ale możecie sobie to z sprawdzić. Autentycznie tak jest, że to jest bardzo duże obciążenie. Po co sprawdzać? Grześka, spytaj. Grzesiu? Ty, to będzie pierwsza rzecz, której on nie będzie wiedział. Bo dla osób, które nie wiedzą, to Grzesiu jest naszym... O proszę, ile my mamy ludzi na czacie? Dzień dobry, cześć! Grzesiu, to jest nasza, nasza, nasza tutaj Wikipedia, to jest nasze Google. Jak to jest z obciążeniami stawów? Są duże. Aha, dziękujemy. <śmiech> <Staw> <śmiech> <śmiech> no no. E Możesz to sobie bardzo łatwo samemu... E Wyobrazić, mhm. bo e, zobacz, w którym miejscu ci się staw zgina, mhm. a zobacz, w którym miejscu masz przyczep mięśnia. Pamiętasz prawo Archimedesa? On coś takiego powiedział: Dajcie mi odpowiedni punkt podparcia, to dźwignę ziemię. Dokładnie. E, I te wszystkie obciążenia e, są, znaczy obciążenia są podnoszone przez mięśnie, a przeciążenia są przenoszone przez nasze stawy. I no, trzeba by było sobie zmierzyć kość udową, jak ktoś chce może poszaleć, powiedzmy, że między rzepką a przyczepem mięśnia będzie 2-3 cm najdalej, e, pomnożyć to przez stosunek długości całej kości do tych 2-3 cm i będzie wiadomo e, ile razy trzeba przemnożyć naszą masę. Dobra, Może e... być spokojniej i półtora. Wiedziałeś, leniu. Trzeba, trzeba było się nie pytać. Bo... Trzeba było się nie wychylać. Dla ludzi, dla ludzi chętnych, jeżeli szukacie macie jakiś problem, zapraszamy bez montażu, bez cenzury na grupie telegramowej. Nie szukajcie w Google. Przyjdźcie, tak, wrzućcie pytanie, jest Grześ. do Grzesia Google dzwoni. Jak ludzie A. zaczynają czegoś szukać, wpisują i Google się orientuje o my o tym nic nie mamy i tutaj jest bezpośrednie połączenie do Grzesia i się tłumaczy. I na bieżąco powstają artykuły w Wikipedii. Dokładnie, działa uczenie maszynowe. To od Grzesia wszystko wychodzi. Te tak, to dlatego ja go tutaj trzymam. Prze przecież nie trzymam go tu dla urody. Pieniędzy mi też nie przynosi. Ty, ale to. chyba, chyba jakiemuś startupowi go sprzedamy z Doliny Krzemowej. Nie, nie, nie, nie, nie, ja go trzymam dla siebie. Chcę, ja mogę od ciebie odkupić połowę Grzesia. Połowę Grzesia? 50% udziału w Grzesiu. Na ile? Jest na sprzedaż? Człowieku, Grze Grzesia można kupić. Ale to tak się połowy ciągnął, albo widzisz, ale że w Polsce siedzę, to akurat stawki są dosyć niskie, także... Właśnie <głos> to chciałem powiedzieć. Płacimy w PLN-ach, to jest dobrze. Yy, nie, Grzesiu, to jest cudowny człowiek. Ja uwielbiam gościa, bo zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia i moje życie staje się bogatsze, jak on mówi. Yy, Bardzo ale... mnie miło. Tak. To ja w końcu trzeci raz ruszę ten temat, który już chciałem poruszyć te 20 minut temu. Okay. O książce. O książce. Okay. Której? Zacząłem sobie słuchać książkę. Słuchać książkę? Audiobook? No, to, o, o, czytam muszami. No, e, jeden z tych tytułów, który Wam podrzuciłem rano. Mm -hmm, mm -hmm. Przerobiłem już ponad 5,5 godziny książki. Ale tego Filipiuka czy tę drugą? Tak, Filipiuka. Ok. Raport z północy. Ja sobie myślałem po przeczytaniu na przykład Oka Jelenia. Zresztą bardzo pozytywna książka, polecam. Nie wiem, czy czytaliście może Grzędowicza, Pan Lodowego Ogrodu? Tak, tak, bardzo tak. To nie moje klimaty. Też, też bardzo polecam. Okazało się, że Filipiuk zaczął pisać książkę. E, to właśnie skandynawską, te oko Jelenia. Jak już miał całkiem sporo przygotowane, to Grzędowicz wypuścił swoje Panlodowego Ogrodu i się okazało, że no kurde, wpadli na bardzo podobny pomysł w podobnym czasie, więc musiał dosyć dobrze przerabiać to oko jelenia. A tego wszystkiego dowiedziałem się e, e, właśnie z tej książki, ten raport północy z północy, przepraszam. E, fajna książeczka, to jest taka autobiografia, e, ale mi się bardzo podoba, bo nie wiem, ten język, może jeszcze to, że to lektor bardzo pozytywnie czyta. E, ogólnie, no i oczywiście jeździ dosyć solidnie po PRL-u e, i, i, i, i tej takiej mm, polskiej brakuje mi tego słowa, kiedyś to Leniuch powiedział mm, temu polskiemu skurwysynstwu, które w nas zostało, płynie w naszej krwi e, i zostało po PRL-u jeszcze taka mentalna komuna tak, tak, tak, tak. i on właśnie po tym jeździ e, jak, jak po, po starej kobyle bardzo mi się podoba ta książka. Dopiero troszkę ponad 1 trzecią zrobiłem dzisiaj. Możesz podać ja. jeszcze raz tytuł? Raport z północy. Ogólnie to jest autobiografia autora. Okay. E, ale plata ale tam bardzo dużo ciekawych informacji. Takie książki właśnie lubię, ponieważ tam również się dowiemy o e, Hanzie, czyli związku miast partnerskich, które tam występowały sobie od bodajże XIV czy 15 wieku. Mhm. E, no, no po prostu też skarbnica wiedzy zbytecznej. Jakby ktoś chciał, to po prostu sama przyjemność w słuchaniu takiej książki. Naprawdę bardzo dużo rzeczy można się ciekawego dowiedzieć. Okej. Okay. No fajnie Także polecam, polecam. Nie, ja, ja ostatnio inne klimaty. Coś, ja ostatnio coś. metro słuchałem, o, jeśli chodzi o, o słuchanie Dmitry'ego. Tylko ja pominąłem 2034, bo jakoś bardziej mnie kręciła ta postać tego Artioma. Więc przesłuchałem 2033 i 2035. Yy, a co do czytania, to ostatnio. A nie, przepraszam. A po tym yy, Ojca Chrzestnego. Zajebiście, jestem pod grubym wrażeniem. Oglądałem film, ale tam nie za bardzo z jego. Znaczy, no, nie pamiętałem wielu rzeczy. A książka, naprawdę, coś pięknego, naprawdę. I to była ta super produkcja audioteki, więc. Tam był ten podział na role, tam Borys Szyc był o. tym jeden z synów, Corleone. No, naprawdę fajne, fajna. To to ja sobie wrzucę na playlistę. To wtrącę się od razu a propos tego Metra. A czytałeś jeszcze jakieś opowiadania zrzeszonych ludzi w tym całym uniwersum Metra? Jezu, nie. nie. Nie, grałem tylko w gry. Gra, znaczy przeszedłem dzisiaj, skończyłem Metro Redux. Aha, ale to nie, to co jest nie. Ale, jest, ale to tam jest, pytam czeruka... właśnie opowiadanie, także... A to nie, nie, nie, ale wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że wszyscy w grze tam na łóżkach czytają metro 2033-2034. Nie wiem, nie wiem, jak to możliwe, ale w grze jest możliwe. No ja... Zresztą książkę o sobie. Nie słuchałem. Ja no to jest nie, tak. nie? To w tym, wy, wy, wy, wy. Hmm, Czekaj, czym to się ostatnio Leniów podniecał? Chyłką, o właśnie. Ja, ja proszę, chciałem to... jeszcze w mhm. tym momencie Pawła Majkę pozdrowić, bo on akurat jest autorem, który swego czasu pisał książki o metro 2037. Mhm. Chyba tak jest na okładce, ale muszę sprawdzić, żebym nie podał jakichś błędnych informacji. Tak? I to jest powieść właśnie w tym uniwersum, a dzieje się konkretnie w Nowej Hucie. Pozdrawiam Nową Hucę i cały Kraków. Yy, a ja właśnie sobie zdałem hmm. sprawę z tego, że rozmawiamy z czterech różnych krajów ponieważ Ares i ja nadajemy z Irlandii. Jacek jest z Wielkiej Brytanii z tego co kojarzę. Tak. Eee, Lukas nasz drogi nadaje z Polski i Grzesiu z Ukrainy. <grywa> tak Grzesiu z Ukrainy nadajesz? Tak, Grzesiu, no. Przecież to Rzeszowianin. <grywa> A no tak, Ukrainie niedaleko. Tak Myślałem, że Skierniewice to inny kraj, ale w o, sumie oni nie podchodzą. Skierniewice po ten to No, A, to Ten bermudzki te trójkąt polski. Wasze te graffiti na moście. Znacie polski trójkąt bermudzki. Jak jest? Bałuty? Um, <coughs> Bałuty to Łódź, chyba. No Łódź, Sosnowiec i ten, i Radom. <coughs> Dokładnie. Z Mieliśmy... taka... czemu jest taka beka z tego Radomia całego, bo baba zrozumie. Aaa, chytra baba to z sty... dobra no. już. Dobra. No te trzy cytryny, nie? Tak, tak, Chłopcy, tak, tak. a tra... my nie jesteśmy offline? Gdzie? Nie, na żywo cały czas leci. Na YouTubie, a kurczę, kur. No. Ja nie wiem. Mi pokazuje, a ja nie Internet wiem. Się Mi pokazuje że streamuje. A Ale się dostaliśmy wcześniej też pytanie. Jakie? No. Chłopaki, pytanie podstawowe. Jaki dziś temat? My jesteśmy bardzo profesjonalni, bez tematyczni. Bez tematyczni. Ogólnie pomyślałem, że pojojdamy troszkę na tematy, które nas wkurwiają. Ale przyszło wyszło na to, że dzisiaj tak pokojowo, nikt, nikt nie jest wkurwiony, więc sobie po prostu... Jedzie. Chyba przepraszam. Co? co to było? Myślałem, że Ares się uruchomił. Chciałem podziękować Michałowi. Bo maseczki nie założył, nie A. kupił. No właśnie. I teraz mu Blue Yeti, czy jak on tam się nazywa, Snowball, umiera. Tak. I umrze. Ares, czy ty chcesz tutaj do nas coś dodać? Może się wypowiedzieć czasem? Nie, nie, no. Mówię jak i mówię, czekaj. Słychać mnie, słychać mnie. Słychać cię bardzo dobrze. No dobrze, no to czasem mi słychać ty tyle... go sprawdzałeś łączność? Tyle, tyle mi ma... ja... On nas wspiera duchowo, wiesz, to taki. Też, to też jest też ważne. Tak. Bez, zwłaszcza, że tutaj chyba sami ateiści, nie wiem. Yy, ja się może wypowiem tylko ze siebie, to. to, to... Ja, no, jacy ateiści! A co? Ale pojechałeś. No, nie, no dobrze, nie chcę nikogo, nie chcę tutaj nikogo. A może właśnie chcę was trochę pourażać, bo wtedy będziecie bardziej aktywni. Yy, Jeszcze właśnie... ci za mało gadam? Ja już się wypowiadałem na grupie. Na Leniuchu, ten... ob obraź nasze matki. Nie, tego nie robię. Ja matki szanuję. Dzięki, dzięki waszym matkom mam was dzisiaj tutaj. Matki, żony i kochanki. Yy, to... Co? to było dobre akurat. Serial. A ja chciałem się zapytać w sumie, bo wczoraj się nam Ares tam uaktywnił na grupie. Powiedz mi, jak to jest z tymi narkotykami w Dublinie. O, oj, panie. Powiem tak. Pierwsze, łatwiej jest kupić narkotyki jak, jak szlugi z przemytu. Żartujesz. No, ja. ja, ja to jest takie miejsce, gdzie, kupuję, gdzie da się kupić papierosy z przemytu, co kosztują zamiast 11 euro, kosztują 4 euro, nie? Aha. Teraz kupisz te szlugi, a tam nie ma gości, Aha. a cała ulica kurwa, a cała ulica pełna gardy, nie? Mhm. To Przyszedłem na drugi dzień i, mów, i już trafiłem ich, gada z nimi, on mi co to kurde, to coś tak na was czają strasznie, nie? On mówi, no widzisz, czy jest to łatwiej, kurwa, kupić narkotyki jak, kurwa, szlugi? A powiedz mi, ile by ci zajęło skołowanie, gdybyś się tak uparł, że chcesz sobie dzisiaj zapalić zioło, to ile by ci zeszło od momentu, kiedy przyszłaby myśl, do momentu, kiedy byś mógł już je skołować? Ciekaw jestem, bo nazywałeś Dublin europejską stolicą ćpania. Coś no. na ten sens, dlatego mnie no, to interesuje. Są dwie ulice, na których możesz zazwyczaj od ręki kupić, na jednej, to w ogóle stoi, na jednej to w ogóle stoi samochód gardy na rogu, mm -hmm. ale, ale... Ale że, co, że sprzedają? Obstawa, nie. obstawa. <laughs> obstawa. żeby no. nie było, a tam a tam, że tam w blokach podchodzisz, ty potrzebujesz tego towaru, to strasznie, strasznie kroją, także tam to się idzie w ostateczności, nie? Mm -hmm. Tylko może nie, nie podawaj, nie podawaj może nie podawaj może ulic, żeby nie narobić nikomu problemu. pamiętam na to, to nie, nawet nie podam, nie? Mhm. A oprócz tego no, my nas chcieliśmy, byliśmy kompletnie poza centrum Dabina, gdzieś kurde, na jakimś prawie zadupił, weszliśmy do jednego babu. po 15 minutach mieliśmy telefon do czegoś z ziołem. I po kolejnych dziesięciu przyjechał kurwa z towarem. Szartujesz. No mówię serenie, to nie? Szy Szybciej niż pizzę w slajgu dostarczają. No trudnie, <laughs> na przykład. Poczekaj, bo Uber jak i dzień, To zazwyczaj w ciągu tam 20 minut. Jak się policja nie czai bardzo, to oni są, oni są w jednym miejscu koło rzeki i. i, to, i tam i, może bez szczegółów, wiesz, nie będziemy... A której rzeki? Y, to jest no, jedna. To już na ofie. A zazwyczaj. nie wiem, to jest. To nie, jest, to nie jest jakaś wiedza tajemna, to jest to jest wiedza normalna tutaj w Doblinie. Mhm. Ale może gardziaki a, nie wiedzą? Ale może Garda słucha, a wiesz, po co garda będziemy? Garda też o tym wie, oni, oni kombiny, oni i tak wyciągnęli, kiedyś ci ludzie, co chodzili z, z heroiną, oni chodzili od samego... Z her... Przepraszam, z heroiną? No tak, o tym mówię. To to ja, ja, ja się ciebie pytałem o zielone, a ty mi tutaj od razu o heroinie, no to grubo. No, to jak, jak papierosy, to się ty na nich nie przejmujesz zbytnio. No pamiętam, bo powiedzieliś na grupie, że te leki takie psychotropowe to można sobie kupić po prostu zamiast chleba praktycznie. Że to bardzo łatwo dostęp. Czy nie? Jak to szło? No można, no. Tylko, tylko cena większa, no ale co powiedzieć. Ile taki, że tak powiem? Eee, ja dobrze pamiętam listek. listek tych leków to jest 10 albo 15 euro. O. Zależy od tego nie zależy od tego, jaki psychotrop, nie? bo niektóre Kurde, są... Kurde, mam już pomysł na następny biznes. A Grzesiu, to jest nasza wylęgarnia pomysłów na biznes i ten już zarabia absolutnie na wszystkim. Ale widzicie to, czego... Cały zbiera on Apple Watcha. Do tego zmusza go polski survival. On 24 godziny na dobę myśli, jaki biznes otworzyć. Tak, mówię, kiedyś kiedyś serwójną stoi, wiesz jakiś od szpili do mostu. Dobrze, ja wiem tyle tylko, że... Ale mówisz, jest w tablidzie. Teraz ich udało się ich przesunąć dalej, ale to wiecie to jest, to jest takie pieniądze są w tych dragach. Tylu ludzi, tylu ludzi z tego korzysta, że to się nie da. To jest, są takie, to takie ilości codziennie sprzedawane. Mm -hmm. a, a Na przykład heroina jest takim narkotykiem, którym na każdym poziomie ludzie zarabiają. Od, od zejścia z kilograma do działki. O, I każdy zarabia kilkakrotnie. Ja tutaj tylko powiem, że Szpila to jest Spire of Dublin. To jest taki monument w centrum Dublina. Ma kształt igły po prostu, dlatego jest iglicą Dublina też nazywany. Ma coś około 120 metrów i został ustawiony dla uczczenia nowego tysiąclecia. Bardzo ładne zdjęcie możecie sobie wyszukać w goglach. No wpiszcie sobie Szpila Dublin. Znajdziecie. Jest na ulicy O'Connell Street, z tego co pamiętam. Tak, to jest, to jest kompletne centrum miasta, nie? A to i tak może się okazać, że to jest zdjęcie zrobione przeze mnie dla Google'a. No tak. E, czy mogę się wtrącić, panowie? Zapraszam. Bo jeśli jesteśmy w temacie narkotyków Aha. i byliśmy w temacie książek, to polecam wam książkę, którą wyczaj... Znaczy polecił ten drewniak, no nie? Z historii bez cenzury. Mhm. Dragi i wojna. Oproszę. proszę. Powiem wam, zajebista książka historyczna. Najpierw jest, na przykład jest pierwszy rozdział opiaty, no Aha. i jest cała na przykład y, sytuacja, co się dzieje w czasie wojny secesyjnej, dlaczego wojna secesyjna wybuchła i wchodzi później rola narkotyków, jakie narkotyki, jakie skutki. Powiem wam no, coś wspaniałego. Możesz coś przytoczyć? Jakaś fajna bitwa, wojna się rozegrała dzięki narkotykom albo coś? No oczywiście, przecież masz dwie wojny opiumowe, yy, yy, Anglia, Chiny. Dlaczego Hongkong yy, należał do Wielkiej Brytanii przez tam 100 lat? Ponieważ został przegrany w wojnie opiumowej. O, Były dwie wojny opiumowe, tak, Wielka Brytania kontra Chiny, bo palenie opium zaczęło się w Chinach. E, to okazało się, że dobry biznes, tylko później zobaczyli skutki uboczne i nie chcieli już więcej tego opium, a Brytolki chcieli im dostarczać. Mhm. No to, a oni się zbuntowali, no i się Chińczycy zbuntowali, no ale przegrali wojnę, no i tamci przegrali Hongkong. Okay. Na stole. No. No Ale dużo jest, dużo przykładów, bo wojny wszelkiej maści. No, powiem wam takie straszne rzeczy, jak na przykład szprycowanie dzieci tam w Afryce i Czym? dzieci, które nie czują narkotykami. Żartujesz, Do, dzieci? Na przykład ta, rozcinają skórę i tam na przykład no. szprycują czymś, i później wysyłają ich jakby no, na wojnę, nie? I te dzieci potrafią wybić wioskę bez mrugnięcia okiem. Naprawdę straszne, straszne rzeczy tam się dzieją. No o, jest. Poczekaj, ja, ja mam pytanie. Amerykanie... Nie, ja mam pytanie, czy ty nas teraz, teraz wkręcasz? Nie. A nie, nie, nie, nie, nie wkręcam, naprawdę nie wkręcam. Przecież to jest jakiś chory pomysł. Ale Przecież... taki jest, niestety. To są żołnierze, tacy ich, którzy są pory... Te dzieci są albo porywane, o właśnie, a czasami nawet te dzieci są sprzedawane do tych gangów, wo tych pseudo To jest straszny temat, kura, to, to jest straszny i prawdziwy temat. Polecam tę książkę. Yy, możesz ja podać byłem... jeszcze tutaj dla słuchaczy jeszcze raz autora i yy, yy, tytuł. Eee, poczekaj sekundkę, muszę znaleźć na internecie. Bo tutaj... eee, tytuł na pewno wojna... I... Możecie sobie oglądnąć ten odcinek. Poczekaj, ale chwileczkę, niech tutaj, niech tutaj dokończy. Lukas tutaj wrzucił tytuł Przemysław Słowiński. Eee, to jest tak, Przemysław Słowiński, Teresa Kowalik, Dragi i Wojna. Pięknie. Narkotyki w działaniach wojennych. Polecam, jest też fajny na przykład rozdział o tych, właśnie o psychotropach jest. Spoko, o różnych tam właśnie kwasach, halucynogenach, jak to USA próbowało w czasie zimnej wojny odkryć przepis na Serum Prawdy. Mhm. Oj tam psychotropów wtedy kombinowali strasznie. Marzek... Ale, o, na przykład ciekawy wątek był z yy, grzybami. No to było ekstremalne, ale bogaci ludzie, stacik było na różne rodzaju grzybki mhm. i biedni ludzie stali sobie z miseczkami, gdzie taki bogaty szedł się odlać. Oni zbierali mocz i potrafili jeszcze tym moczem się uwalić, bo to się nie rozpuszcza w wodzie, te środki te właśnie działające w grzybach i one na tyle mają mocy, że jeszcze ten, który napił się moczu się mógł uwalić. nie? O, to jest... Takie hardcore. No te wszystkie historie o berserkach, tak właśnie, te napoje, które dodawały im tego szału. Naprawdę polecam książkę. Jest dość duża, ale tak się czytają jak dla mnie jednym tchem, plus wiedza historyczna, bo na początku nie tyle jest o narkotykach, co najpierw jest sytuacja, co się tam dzieje, a później dopiero jest jak tam wchodzą narkotyki w klimat ja już mam na swojej liście must read Czy to jest? read to powinno być na pierwszym miejscu naprawdę, bo to jest z jednej strony historia a z drugiej strony właśnie A, no i książka ewidentnie zniechęca do używania narkotyków no, czuwa, a najśmieszniejsze że... mhm. okay. a najśmieszniejsze że najwięcej negatywnych opinii neg autorów jest odnośnie marihuany co? o marihuana jest tam jak największe zło opisane z, z, z, jako. A dlaczego akurat? Jako... Nie, wiem to dlaczego dobrze, akurat... No. nie wiem dlaczego akurat marihuana, ale tak porównując opisy właśnie nie tylko skutków ubocznych, ale też jak to autorzy odradzają branie narkotyków, to, takie, to w, moim, w moim widzeniu wygląda hmm. tak, że najbardziej odradzają marihuany. Wow. Hmm. No to jestem zaskoczony. Ares, chciałeś coś powiedzieć na temat narkotyków tutaj przed chwilką, czy... Że marihuana najpewniej dlatego, że po prostu jest najbardziej popularna. To już są takie... Marihuana to już teraz jest taki papieros po prostu. No wiesz, tak, to... ale, ale przecież wiesz, to, że coś jest popularne, no ale z znam... No a na co się, na to się rzuca propagandę? No nie na coś nowego, nie? No niby tak, ale ja z drugiej strony znam naprawdę kilkaset osób, które yy, paliło zioło i dzisiaj są to matki, ojcowie, szczęśliwe rodziny. Nikt z nich nigdy nie brał żadnych innych rzeczy. Tak, dlatego siedzę taki zatkany po tym, jak powiedzieliście o tym ja, ja, nie? Że to jest, No Ja właśnie też o tym mówię, no, to jest to, że to jest Ten na propagandy kolejny. No. Niesamowite. Ktoś tu chciał przed chwilą coś jeszcze dodać, tylko się wtrąciłem. Marihuana jest też jednym z narkotyków, który ma najniższą szkodliwość zdrowotną i społeczną. W przeciwieństwie do alkoholu, który jest oczywiście dozwolony. bardzo, tak. I państwo ma z tego profity. Tak i ma bardzo dużą szkodliwość nie tylko zdrowotną, ale również właśnie społeczną. Dokładnie tak. Papierosy na przykład mają bardzo niską szkodliwość społeczną, ale wysoką szkodliwość zdrowotną. I tak można każdy narkotyk, ale to są dwa narkotyki, które są legalne. W niektórych krajach jest jeszcze ten trzeci narkotyk, czyli marihuana. Mhm. I w sumie im się to opłaciło, bo no. podobno spadła liczba przestępstw związanych z użyciem marihuany. Mhm. No bo tam jakieś były, typu nie wiem. No, no wiadomo. Spadła też z tego względu, że po prostu penalizacja została um, cofnięta, zniesiona z niektórych, z niektórych paragrafów, nie? Przysięgam. Znam naprawdę, tak jak mówię, 100 do 200 osób, które paliły zioło na potęgę i absolutnie jestem przekonany, że po spaleniu zioła nikomu by się nie chciało popełniać czynów karalnych, chyba że mówimy o penalizacji związanej z handlem po prostu. Yy, tak też plus yy, z, podobno podobno nie wiem yy, nie znalazłem nigdzie informacji yy, w stylu badań naukowych ale też nie szukałem mhm. podobno też spadła liczba przestępstw yy, w postaci na przykład kolizja yy, pod wpływem narkotyków bo to jest dalej yy, niedozwolone mhm. podobno jak to niektórzy tłumaczą popieram to znaczy co? Popierałbym raczej to, że nie powinno się jeździć po zielsku, tak, dlatego jak że... Tak, najbardziej. Dalej to jest karane. No i bardzo dobrze. Tylko, że podobno w związku z tym, że wprowadzili legalność tego narkotyku, to liczba tych przestępstw spadła. To znaczy, ja bym był za tym, żeby karać, ale nie więzieniem, bo to wysyłać człowieka do więzienia, gdzie zostanie jakimś degeneratem społecznym, dlatego że. co, oni chyba nie wysyłali nawet do więzienia. Nie, żeby to była taka dotkliwa kara, typu 50 tysięcy złotych. O. Także poczujesz, bo wiesz, dadzą ci 500 złotych, pójdziesz, zapłacisz. Dziękuję i, i, i, i powtórka, więc myślisz takie 50 tysięcy. Tak jest, że naprawdę pomyślisz, zanim to zrobisz. No to na warunki polskie, no to może by bolało trochę, ale no... No to o to chodzi, żeby zabolało, no bo... Jednak... Tylko, że no właśnie, to już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. co niech będzie, kurwa, i miliard tych złotych. Chodzi o egzekwowanie, tak. No właśnie. Tak, no nie wyegzekwujesz. Co Ale do... najśmieszniejsze w UK... płacisz dwa tygodnie, idziesz do, do przymusowych robót na kopalni i tyle. Bardzo proszę. Powiem dobrze. wam, mhm. śmieszną sytuację z UK, bo pracowałem kiedyś w takim magazynie, gdzie liderem był emerytowany policjant z Londynu, mm -hmm. rodowity Grek, ale on był no, jak rodowity prawie Anglik, no bo 25 lat w Londynie był policjantem i sam hodował chyba cztery roślinki z tego, co mi wiadomo. Sobie Rzec, emerytowany, jest. emerytowany policjant, tak. Też, Więc, też, no, też, ale też. Jest, ileś, jest jakaś ilość roślinek, którą możesz w Anglii y, sobie wyhodować. Mój przyjaciel... Y, pod jednym ma... adresem? Ta. Czyli możesz wynająć na przykład 10 apartamentów i w każdym po kilka roślinek? Nie. A tego co nie wiem, ale powiem wam, że mój kumpel, mój kumpel używa tego jako, bo ma ten, zresztą jakieś zapalenie jelit, grześu pewnie wiesz kolitis. Koja, kojarzysz temat? To jest takie, że w jelita coś tam yy, nie tyle Rzezią, robię. Rzeziące rzeziące z jelit. zapalenie jelita grubego, tak to się nazywa. Tak, dokładnie. I to jest bardzo bolesne i on używa marihuany, ma sobie własną roślinkę i sobie pali, zanim zaczną leki działać, no to dwa buchy i już jest znieczulony, nie? a później już le zanim zaczną leki działać, przecież... No nie... tak, bo niektóre leki przeciwbólowe, no muszą, musi się lek strawić przecież. Tak, tak ale yy, czy można mieszać, mieszać zanim no? pójdziesz, Nie wiem, ale... Yy, o to... Jest dużo leków, gdzie nie ma przeciwwskazań. Tylko o, o to trzeba ustalić z lekarzem, nie? Tak, pójdziesz do lekarza. Ale yy, przed, chwilka, przed chwileczką yy, Ares powiedział, to nie jest tak i ucichł. Ares, yy, co nie jest tak? A nie, nie, nie, nie wiem, jak nie wiem, jak prawo dokładnie w okay. UK, Ale mi się zdaje, że to po prostu chodzi o to, że jest na tyle liberalne, że nikt tego nie będzie się doszukiwał. Jak, jak znajdzie u ciebie tam dwa planty, to nikt cię nie będzie zamykał. jak samo tutaj, jak ktoś, jak cię zgadza, spotka z, z Gramem Zioła w kieszeni, to to co najwyżej jak będą chuje, to ci powiedzą, że byś wyrzucił, a nawet ci nie będą zamykać. Szartujesz, a spisują chociaż czy oczywiście przybijają piątkę i idź sobie dalej? Bo garda nie. to jest. Nie, to, nie. <grystki> Tyle, nie? Dobre. bo No to przecież ja wam robiłem zdjęcie na grupie telegramowej, stanąłem sobie, byłem w Bundoranie w tym tygodniu, stanąłem sobie na środku ulicy, robię ładne takie no. zdjęcie, bo my mamy tam, znaczy my mamy w Bundoranie, jest przystanek autobusowy, tam jest jedna główna ulica, jest przystanek autobusowy i na nim jest, znaczy tam w tle jest narysowany autobus i w różnych językach jest y, witamy napisane również po polsku i robię, stanąłem sobie na środku ulicy, robię sobie zdjęcie, dobieram sobie kadr i kątem oka widzę, że z lewej strony nadjeżdżają mi samochody, zupełnie się tym nie przejmuję zatrzymałem taki ładny peleton, patrzę się po zrobieniu zdjęcia, no to sobie na samym czubku znaczy jako pierwszy samochód w peletonie garda, garda jedzie ja im machnąłem, oni mi machnęli uśmiechnęli się i pojechali dalej wyobrażacie sobie taką sytuację w Polsce? Wiesz jak się nazywa taka kolejka samochodów, gdzie z przodu jedzie samochód policyjny? Nie mam pojęcia Si Zabrzęk. Oh, <śmiech> Grubo. Ale nie, to co mówicie właśnie z policją, to no w UK jest taka, była taka sytuacja, kumpel wracał, bo mieszkałem przez dwa i pół roku nad morzem mm -hmm. e, w Southampton, no i kumpel wraca, napieprzony tam z pracy, nie, w alkoholu i zaczyna jego policja i z daleka, tylko przez ten megafon krzyczą Are you alright? On macha, że tak. No nie, to wiał. To włącz światło. Włączył światło i pojechali. Proszę bardzo. Ja By go wzięli w Polsce na alkomat, coś tam. No to widać, nie? Tu panie, włącz to znaczy, światło. To znaczy ja jestem strasznie przeciwny yy, tej kulturze, jaka jest y, jazdy po alkoholu. albo mi się uda, albo przecież pojadę. Naprawdę w dzisiejszych czasach taksówki są tak tanie. Troszkę odpowiedzialności, bo jednak zabijesz kogoś, no i, i co? No, rowerzyście. No. ja powiem tak. To znajomy mi mówił, nie wiem czy tak faktycznie jest, e, ale są kraje, gdzie jest dopuszczony limit 0,8 albo na przykład jeden Było. Ton. Było no, w UK, by było, ale. Ale już to nie, nie, jest. nie mówię tylko o tym, o Europie. Mhm. Tylko, że tam jest w tych niektórych krajach taka kultura picia, że nawet jeżeli będzie jechał na jak stonka to e, będzie jechał przy prawej krawędzi tudzież przy lewej e, przy tej jedynej słusznej e, będzie jechał 20 na godzinę z włączonymi awaryjnymi i nawet nie przyspieszy Widzisz? 20 na godzinę teńku do domu wie że nic nikomu nie zrobi nie pcha się na autostrady tylko polnymi drogami czy coś takiego i jeżeli by w ten sposób miał wracać do domu ja chyba nie miałbym aż tak za wiele przeciwko. A, Tylko, że tak. u nas niestety tak nie jest. Właśnie kultura picia w Polsce jest taka, że... Yy, i, nie, no, ma nie, to no nie ma kultury. Yy, ma, ale, nie ale, kultury. No nie, ale nie, nie ma kultury. ma Chciałem Nami się nie napijesz. Chciałem nie, to ja w ogóle do czegoś innego dążę. Chodzi o to, że zauważcie, ja nie chcę być tym, co będzie napierdalał na Polaków, a, ale troszkę muszę. Chcesz być musi. Je, je, je, je, Jeżeli Jeżeli jest... Yy, sytuacja jest impreza, to zauważcie, nie ma czegoś takiego e, dobra, jesteśmy w połowie flaszki, choć skończymy, odstawimy. Zawsze flaszka musi być wypita do końca. To samo mnie denerwuje u polskich kierowców i obserwuję to u Grzesia, który jeździ często tam w samochodzie, streamuje nam tam coś na, na telegramie. No Noszą cię nerwy. Wiele razy słychać, jak no po prostu wkurwiają cię zachowania ludzi na ulicy i albo mówisz, żeby ktoś ruszył dupę albo coś. Mamy taką agresję w czasie jazdy i ta agresja w połączeniu z alkoholem, myślę, że tak, taki limit 0,8 20 km na godzinę i na awaryjnych przy krawężniku to raczej by w Polsce nie wyszedł. Nie, no ja mam tego świadomość i dlatego nie będę popierał, ale są, są tacy, którzy potrafią i gdyby no, faktycznie był taki przepis, a u nas kultura taka by była, nie miałbym nic przeciwko, o tak. Nie przeszkadzał mi, tylko żebym żeby, żeby miał stuprocentową pewność, że ten gościu będzie jechał 20 na godzinę i nie przyspieszy. Okej. Okay. Tak, żeby babcia z laską uczy tam ze swoim balkonikiem mogła jeszcze przed nim spierdolić, jeżeli zacznie gościu jechać niechcący po chodniku, bo mu się coś tam zagapi, nie? No tak. No i oczywiście standardowo, Dlaczego? nawet jeżeli cokolwiek przerysujesz czy coś, zawsze ty jesteś winny. I Tak, słucham. A ty byłeś w Stanach, a tam słyszałem, że nie ma limitów. Tam jest właśnie taki test na koordynację. Yy, a że tam co? musisz zrobić, czy tam dotknąć palcem nosa, coś tam. Nie wiem, czy to może tylko w filmach tak pokazują. Wiecie co, ja do tego wrócę za chwilę, tylko sobie skoczę po, jakiś, po, po coś, żeby zamoczyć język. Także zaraz wracam. Aaaa, nie a przygotowałeś No ja... Muszę sobie jeszcze zrobić coś, cię zamoczyć. Proszę to Go away panowie Nie, za, chwile, za chwileczkę wracam Dobra. A coś Łukasz się nie odzywa he? Ej, Ej słuch słuchajcie Słuchajcie, bo ja tu jestem ze Skierniewic nie? Już wiadomo mm -hmm. gdzie mieszkam możecie wpadać Myśmy przez długi, długi czas mieli tutaj takiego rekordzistę i teraz sobie wygooglowałem, że już nie jest rekordzistą, ale parę lat temu w okolicach Makowa, to jest taka wieś pod Skierniewicami, koleś na rowerze został zatrzymany przez patrol i w wydychanym powietrzu miał 12,3 promila. I słuchajcie, jechał tym rowerem, no i to był przez jakiś tam czas, no taki oficjalny, nieoficjalny rekord, ale Wygooglałem, że niestety e, ten rekord został pobity. I przez kogo? Przez mieszkańca Podkarpacia. No, go, gościu, 40-letni gościu e, został zatrzymany. To znaczy właściwie to nie został zatrzymany, bo go znaleźli w rowie, ale żył. nie. E, na Podkarpaciu w miejscowości e, Nowa, e, Nowej Dęby. Nowa Dęba, no. Tak, na drodze krajowej w kierunku tarnowskiej woli 40-latek miał we krwi 13,74 promila alkoholu. No? Wow. Dawka tak, śmiertelna na 4 do... promila. No, wyobrażacie to sobie. Nie ja dotyczy Polaków i Rosjan, promile. tak? Tak, no, to, to naprawdę to. No to ja myślę, że 4 razy. A kojarzycie ten challenge, co One Battle Wodka Challenge, co swego czasu chodził po internecie? Jakieś z zniósł? No generalnie ludzie tam się chwalili, że naraz potrafią na hejną zrobić butelkę, nie? Aha, pół litra? Wiesz co, nie wiem. Prawdopodobnie to z Polski albo z Rosji faktycznie wyszło. Jak z Polski albo z Rosji, to musi bo pół litra to... eee, Ale było parę przypadków. Ej, no ale Jeden licz, dosyć głośny. to na ciężko wypić naraz. To nawet pół litra sobie na hejnał zrób. No to... No właśnie. No, to już ja trzeba to być zaprawionym w boju. Ale były ja nie, przypadki, ja gdzie nie... na przykład jakieś dzieci w wieku 16 lat powiedzmy o, chciały sobie zaszaleć na imprezie ze znajomymi na hejnał i... Kaplica. Drama. No tak. No ja widziałem litra na hejnał, widziałem to. 15 minut i gościu leży. Tak. Przecież to jest... Kto takie rzeczy robi? Przecież to jakieś warianstwo no, dzieci. głupie ja dzieci. Ja chciałem tak powiedzieć w temacie do alkoholu. Już ja ci odpowiadam. Ja Aha. w stadach nie prowadziłem samochodu. W życiu nie byłem świadkiem kontroli takiej, żeby kogoś zatrzymali. Przy czym, dodam, widziałem obławę antynarkotykową. To było w ogóle śmie śmiesznie, bo jechałem z babcią Highway'em i przy, przy naszym zjeździe popatrzyłem sobie na CPN, gdzie stał samochód i tam gość przy nim tankował, a dosłownie 10, minut później, 10 sekund później, jak zjechaliśmy z jazdem i do ulicy, mieliśmy po prawej stronie właśnie tą stację benzynową, to już leżał zglebowany i dookoła niego było multum policji, także nie wiem skąd oni spadli, Szybko. bardzo bardzo z winną zrobili, uh -huh. przy czym dodam, ja pracowałem w Stanach z taką ekipą, gdzie nasz kierowca lubił, lubił sobie wypić, i ja byłem tam zatrudniony poniekąd też dlatego, że oni potrzebowali jeździć do pracy, a lubili sobie przyimprezować, to moim jednym z zadań było dmuchanie w balonik, bo tam do stacyjki samochodu jest podpięty ten balonik i Aha. żeby odpalić samochód to dmuchałem w balonik, po czym w czasie jazdy też tam parę razy się dmuchało w ten balonik, a że do pracy Ale dojeżdżaliśmy tak, tak. Zanim dojechaliśmy do pracy na z dwie godziny, to tego dmuchania w ten balonik troszkę jednak było. Yy, ale z, yy, jak jest z testem, nie wiem. Ale prawdopodobnie, wiesz, wiele razy widziałem w telewizji. Prawdopodobnie jest, tak jak mówisz, na jakąś koordynację ruchową. Yy, ale ja ogólnie jestem za, za przestaniem picia alkoholu. Taka, taka ciekawostka, ale naprawdę nie piłem browara chyba już z miesiąc, jak nie z półtorej. Ej, ludzie, ja się naprawdę dużo lepiej czuję niż w momencie, kiedy no tego browara szedł tam jeden przynajmniej czy dwie buteleczki na tydzień. A teraz tak powiem wam, całkiem fajne uczucie. I człowiek jakoś tak fajnie to życie odbiera na cześćwo. Bo... Wiem, że no, się. No, teraz wypijesz piwo, to lekko klepnie. <śmiech> I to jedno no, Teraz dużo nie trzeba. No. No, no ja powiem wam, że mi się podoba życie na cześćwo. Poza tym. Warto, warto. Ma, mam jakieś takie przeczucie, że. Znaczy przeczucie, taki kalkulator teraz mam w głowie. Yy, od 10 stycznia z tym yy, Google Feed chodzę cisnę te kilometry, cisnę te kardio i całą resztę, jak sobie tak pomyślę, że taka puszka czy butelka no butelka piwa kosztowałaby mnie później godzinę czy dwie chodzenia w trybie jakimś cardio, to odechciewa mi się, podobnie mam z pączkami. A wiesz, że jeszcze pieniędzy przy okazji zaoszczędziłeś? Pieniądze, tak, no. ale powiem Ci, że płaczę. Jak wchodzę do naszej tutaj osiedlowej centry i widzę te takie piękne polskie ponczusie, takie, takie wiesz, lukrem, wszystko po kolei obok takie krosanty z posypką czekoladową, to mnie po prostu skręca człowieku. Oni je tam A za kary teraz. Widziałeś mają. te frytunie, co dzisiaj wysłałem zdjęcie? Yy, zbanowałem ci. <śmiech> <śmiech> Nie, no żartuję. Yy, widziałem, no przepysznie wyglądały, ale yy, staram się unikać ziemniaków. Ale nie popadajmy w skrajności. Raz na jakiś czas można sobie, wiesz, pozwolić, nie? Nie mówię, że pić codziennie, czy tam jeść codziennie pączki. No wiesz co, akurat może browarka na jakiejś z okazji Dnia Świętego Patryka, to już za 17 dni 18, no bo to 17 marca, no to. więc to może sobie wtedy jakaś browarka tam. Ej, tego opracuje. dnia robimy audycję. No mówiłeś, dobra. I każdy popiwie. Każdy dokładnie. Popiwie. Wiesz, czyli ja później na siłowni będę musiał ćwiczyć, żeby to wszystko zrzucić. No właśnie to jest takie. Ja, ja nie. Ja Będziesz ćwiczył masz. Ćwiczę. Albo możemy ewentualnie zrobić audycję w trasie, jak jesteśmy już na kardio po piwie. Tania nie, tanio, ale jak zobaczyłem dzisiejszy wynik na wadze, to oszalałem po prostu. Dobra. Ja m, 68, teraz 85 to nie jest mało. To jest dużo. No jest. Już ten brzuch mi po prostu... Znaczy tak na naprawdę sprawę mnie ludzie dookoła zachęcali do pójścia na siłownię. E, ten kolega z pracy tak on ćwiczy taki paker przybity hop. E, tam jeszcze tam z takim kolegą dojeżdżamy to też mówił. No ale ja nie chciałem ich słuchać. Ale jak już zacząłem nie wiem kiedy się schylam to brzuch mi przeszkadza wiązać buty. Mhm. No to ej, no to już zaczęło mnie. Znaczy bo ja szukałem własnej motywacji. Ja nie szukałem motywacji z zewnątrz, no bo motywacja z zewnątrz jest i może jej nie być. A motywacja z wewnątrz, no to jest moja motywacja. No, to czy... tak jak, nie wiem, ktoś mi e, powiedział, idź do psychologa, Iż do psychologa. I on by powiedział, pan psycholog się pyta, a dlaczego pan przyszedł, jest, czy ma pan problem. A wie pan, bo Jacek mi powiedział, hej. Co <głos> chciałeś dodać, Krześku, bo ja tutaj mam ważną uwagę za chwilę. Mówię że taką dobrą motywacją ewentualnie by było jakbyś już nie mógł w inny sposób niż przez lustro spojrzeć na swoją fajkę więc. Eee... Tak zwana lustrzyca. Tak. A to już te trzy, trzy rodzaje y, otyłości. Że pierwszy to wtedy kiedy nie widzisz kiedy staje. Drugi nie widzisz kiedy wisi a trzeci to nie widzisz kiedy ktoś loda robi. tak? <głos> to... <głos> ale już poleciał teraz. <głos> Autentycznie. E, A ja no, tak jeszcze chciałem, właśnie się wcześniej e, pochwalić. <głos> jestem lokalnym przewodnikiem w Google. Ja też. To bardzo I ja dobrze. Też. Który poziom? Yy, zaraz ci powiem. Poczekaj, muszę sprawdzić. Ja jestem poziom szósty, więc no delikatnie, ale. Trzeba to muszę wylep... sprawdzić. 4280 punktów, chwale się. Idź już stąd. 399 nie. zdjęć. Nie ma tu miejsca dla takich... Ty. Zdjęcie, które ma najwięcej wyświetleń, ma 290 tysięcy wyświetleń. Drugie ma 150 tysięcy. W sumie jest prawie 2 miliony wyświetleń. S Słyszycie go? Bo ja go wyciszyłem. Nie żartuję. I niestety tylko jedno polubienie. O, i to pewnie odrządzie. A, a gdzie to można sprawdzić te swoje stany? Ile masz A co ty, nie, a ty jesteś, jesteś lokalnym przewodnikiem? Nie wiem, bo ja tam no też i... wrzucam. A to nie wystarczy wrzucać jakichś recenzji i tak dalej? Nie. To się eee. chyba. Znaczy możesz normalnie wrzucać, ale musisz tam się dopisać do programu lokalnych przewodników. To wtedy Pisz sobie jakieś tam blogi czasem są. No. Poziom piąty. Proszę bardzo. Ja ci już wysyłam screena. ale mam 1344 punkty z 1500. Który byłeś to? poziom? Szósty, 4280. Czyli, czyli ciśniesz, ciśniesz. Nie jest źle u mnie. Już wysyłam, no. żeby nie było. Za piąty poziom pamiętam, że dawali chyba na parę miesięcy bodajże 100 gigabajtów na G-drive'. Żart, no, to znaczy, Żartujesz, tak... a ja za to płacę? Ej, Co? oszukali mnie banda. Ale to tylko na i dawali, pos... później później cofali. Można było sobie po prostu pokorzystać tak y, bonusowo za darmo, nie? Mhm. Specjalnie, żebyś naładował tam danych, a nie później, pamiętam. wiesz, tak. szalci ci było skasować. Tak, tak. No to no. wiadomo, ale mimo wszystko przez parę miesięcy za free, nie? Aha. No, jakie za free, jakie za free, nie ma nic to za To ciężka free. praca jest, nie? Ares, jesteś tu z nami? Jestem, jestem. myślałem, że poleciałeś podziałkę. <głosy> ja to na telefonu zadzwonił. Gdzieś? Gdzieś? Uber Ica by zadzwonił. Do 26 poziomu może coś ci się uda za to wyciągnąć. To jest to Uber Draxa. Ciekawe, czy powstanie takie coś jak Uber Drax. Jakie te narkotyki będą legalne, to czemu nie? A było tak, bodajże dwa lata temu zamknęli gościa w Ameryce, bo sprzedawał dragi przez internet. Geniusz. Sprzedawał już <laughs> 5 miesięcy za mi zamknęli. On, on to Następny na torze ktoś robi, Ale on to pewnie robił na torze, to nie był jakiś tam w Legalu. Dark Web pewnie. Słuchajcie, on to nie robił na torze, on to robi normalnie w internecie. Gdyby on to robił w <laughs> Założył stronę, swoją stronę z dragami i sprzedałby swoją stronę. Grzesiu, pomysł na biznes <głos> <głos> Trawa.com Dopóki nie, Dopóki go nie zamczę Taka domena. Nie Tra... będzie miał to... live z więzienia. Dobra Trawa.rzeszów.pl Tak jest grzeszów <głos> <Dzień głos> na haju.go no, to, to jest ciekawe. Coś tam to jest... miałeś Leniuchu wrzucać? Wrzuciłem na grupie naszej na Telegramie wrzuciłem screena, na najłatwiej tam. No ale to to tylko tak, żeby nie było. ten, zmieniając trochę temat, co myślisz Leniuchu o przejściu na Vimeo albo na coś innego, bo nie. tak jak mówiłem o tym YouTubie, że, że tego Szymona, nie? Całego hmm? właśnie od co? jak Mówiłeś to było innej idei. idei tak. No, dokładnie. No i tam mu zamknęli kanał, zabra... znaczy kanał zniknął. Kanał zniknął, po 10 dniach się odnalazł, ale w międzyczasie Google nie dawał mu żadnej odpowiedzi. Później tam on zaangażował w jakiś coś innych youtuberów zaprzyjaźnionych. Oni zaczęli tam spamować do Google'a. Google oddał mu to konto, niby, niby tłumaczył się, że zostało skradziony. Ale to nie były objawy jakby kradzieży konta. No bo jak po kradzieży konta nagle się okazało, że 10 ostatnich filmików było ocenzurowanych, Więc ale trochę bo... dziwnie ktoś ukradł mu konto i ocenzurował mu 10 ostatnich filmów chyba hmm. z początku roku. Jakoś z grudnia to było. To była sytuacja bardzo niedawno. Wiesz co? Yy, nie znam kanału. Ja o kanale słyszałem. Wiem, że taki kanał jest. Polecam. Yy, ale Polecam. Bardzo rzeczowy koleś. I yy. rozmawia z różnymi ludźmi. Na przykład ma rozmowę z komunistą. Ma rozmowę z jakimś tam... Z kim on tam ma? Jeszcze jakiś weganinem. Coś tam, coś tam. Że on pokazuje, że da się rozmawiać z ludźmi, którzy mają ewidentnie różne poglądy, da się gadać normalnie, bez wrogości. Ale A? z komunistą? No z komunistą. A czy on przypadkiem nie komunistę? rozmawiał z Błażejem? Komunistą? Możliwe. To nie był gość, który nadaje audycję lewym okiem? Nie wiem. Sprawdź sobie, proszę. No spokojnie Wiem, że z jakimś towarzyszem Michałem coś był? Jakiś Michał? Na pewno... Ale były chyba dwie rozmowy z komunistą i była jedna z faszystą. Otóż grubiej. A ten z lewym okiem to on nie nadaje przypadkiem gdzieś yy, z... z Francji? Nie, to jest ktoś, który nadaje z Francji. Nie, nie, nie, nie, to jest troszkę inaczej. Błażej, o kto... cię Błażej? Chyba tak, Błażej. On nadaje audycję lewym okiem i on ją nadawał w nocnym radiu. Pozdrawiamy słuchaczy. Fantastyczne radio, także polecamy słuchać. Tak, czy on Ta... nie mieszka w Francji. Nie, nie mieszka we Francji. Aha. On mieszka w Niemczech, ale jakoś tak na granicy trzech państw, że tak powiem. On tam ma taki Fajny, fajny mętlik, więc y, może dlatego coś się pomyliło z Francją. Y, Aha. Kurczę, zapomniałem, jak się Nie miejscowości. Sprawdź sobie, sprawdź, polecam, bo naprawdę wojna idei, a drugiego kanał to Szymon mówi. Ale to właśnie ten właśnie. Y, case, właśnie tego skradzionego w cudzysłowie konta. To właśnie jest dowód na dużą cenzurę przez YouTube, gdzie no. Koleś, no co, że Jordana Petersona czasami udostępni. A co jest w ogóle Coś, za moda co jest... z tym Jordanem Petersonem? Bo już o tym Jordanie Petersonie to patrzyłem ostatnio do lodówki i tam też baner Jordan Peterson jakiś. O co chodzi z tym gościem? Ja, ja ci mogę, koleś jest... Aha. Dawaj. Dawaj. Lata temu, bo e, ichniejszy ich mniejszy kongres tam, czy, czy, czy rząd wprowadził prawo w którym, jak się zwrócisz do tranwesty, tranwestyty jego złym przyimkiem, nie? powiedz, że tak. o to jest on zamiast ona, to wtedy mogą cię ukarać więzieniem i grzywną. Jeszcze raz. Że, y, powiesz do kobiety, że jest kobietą, i za to możesz iść do więzienia. Tak, dokładnie. W którym to kraju, w którym to kraju jest? W Kanadzie. Aha. Nie, to było w Kanadzie. Aha z Kanady I on był, on był wtedy profesorem na uniwersytecie i on się temu ostro sprzeciwiał i wiesz, poszedł w ogóle tam, e, poszedł, poszedł do tego kongresu IK i się sprzeciwiał ostro, mm -hmm. a miał swoje wykłady już od dawna na internecie, Rozumiem. a to był taki, taki moment, że się zrobił menting multimedialny, jego wyjebali w ogóle, kurwa, tam by chcieli, by chcieli go wyjebać z uniwersytetu, zrobił się szum straszny i, i, i tak jego, jego w ogóle... Jego wszystkie materiały zostały wyniesione przez media. Byli, byli głównie przeciwko niemu, bo to takie bardziej prawicowe, przeciwko, przeciwko socjalizmowi, przeciwko Marksowi. Jego materiały, ten... To jest profesorem psychologii. A tak, przepraszam, wtrącę, to nie jest czasem ten gościu, co powiedział, że jego konstytucyjnym prawem do wolności wypowiedzi jest zwracanie się do kobiety, która chce być mężczyzną per yy, ona? O właśnie, nie, nie. A właśnie, a co na to konstytucja tego, który mówi? Przecież chyba powinienem no sobie mówić tak, jak no, yy, widzę. Bo to chyba, chyba on właśnie coś takiego wywalił po tym, co teraz słyszę, bo ja nie kojarzyłem w ogóle nazwiska, ale z tego, co a nie, słyszę wie, tutaj... Kanada jest zjebana, przyznam, ale, ale, ale poczekajcie, no bo to dochodzi do takiego, do takiego absurdu, że Witasz witasz się z kimś na ulicy, no nie wiem, upadła komuś, jak upadła torebka, to raczej mógłbyś szczelić, że to kobieta, ale z drugiej strony mógłby to być facet w ciele kobiety. No strach się kurwa odezwać. I chciałbyś powiedzieć, przepraszam, proszę kim pani jest? Kim pan pani jest? No nie, no przecież to jest, to jest jakiś absurd. Ja, ja w ogóle się Ale... temu nie poddaję. Powiem wam szczerze, centralnie mam to w dupie, nie to będę się poddawał tej propagandzie. No trudno. Stany i Kanada, tam strasznie ta propaganda idzie i tam się takie rzeczy dzieją i... A, ale przecież to nie może być, że ludzie, ludzie traktują to poważnie. To, to tak nie działa. Yy, wiesz, jeżeli wszyscy się zbuntują i, przez, i zaczną mieć to w dupie, nie, no nie wsadzą nas wszystkich do więzienia, chociażby się ze No Raczej nie. No, dlatego Trump został prezydentem, bo, bo się ludzie zbuntowali przed taką lewicą i przed takim królestwem, nie? z Kastladan, no. nie? No, mhm. yy, ci mi się przypomniał. Dajesz? Rozmawiają sobie chińscy generałowie podczas sprawy. Będziemy atakować małymi grupami po 2-3 miliony. No to dobre, to dobre akurat. Dobra, to ja, ja mam. Ja mam inny, jak już o prezydentach. Ja mhm. jedziemy z jakimś dochciapem. Ja tylko dodam, przepraszam, pauza. Dawaj. W Nocnym Radiu, lewym okiem Wojna Idei w Nocnym Radiu po towarzyszu Michale, gościem następnego youtubera, prowadzącego kanał Wo Wojna Idei, miłośnika twórczości Jordana Petersona i tak, to był ten, ten człowiek a Błażej to jest w ogóle ciekawy to jest, to jest turbo zajebisty gość który jest z poglądów komunistą jest Żydem jest Polakiem i mieszka w Niemczech i ma żonę Chinkę jedziesz z, z kawałem to gruby mix to jest, to jest no. gość naprawdę multikulturowy Jelcyn i Clinton zaprosili się na wizyty do siebie. No i tak. Y, Jelcyn przychodzi, przylatuje do y, Clintona, no i temu pokazuje swoje to biurko i pokazuje mu y, taki przycisk, taki otwór. I mówi: Włóż tu palec. On tak wkłada palec, wyjmuje, nie ma palca. I mówi, Włóż z powrotem. Włożył palec, wyjął, palec jest. No mówi fajnie, nie. Później rewizyta, Clinton yy, przyjeżdża do Jelcyna i tak Jelcyn mu pokazuje to swoje biuro i mówi, patrz, to jest taki fajny przycisk. No i mówi, włożył palec. No i włożył palec, wyjął. Mówi, ty, no jest palec. Mówi, palec jest, ale Stanów nie ma. <śmiech> Przepiękne. <śmiech> Przepiękne. No, y, nie, ja akurat y, bardzo Lubię Amerykę, no nie powiem, że kocham, bo kocham Irlandię, yy, bardzo lubię Amerykę, jest przepiękna, zwiedziłem masę miejsc w Stanach, yy, ale to jest kraj, w którym się nie da, kurwa, absolutnie żyć. Yy, tam, no chyba, że nie wiem, jesteś jakimś turbo który będzie spał całe życie w namiocie, yy, tam cały czas się pracuje autentycznie. Mhm. To, jest, to jest kurwa praj, kraj, kraj pracocholików. ja nie mam nic do pracy, ja uwielbiam pracować ale to wiecie, w momencie kiedy wstajesz o 4 rano i pół godziny później wychodzisz do pracy i wracasz z tej pracy o 21 to nie jest normalne słyszałem wywiad z jakimś gościem nie, nie wiem czy to na kontestacji czy nie bo ja różnych rzeczy słucham mhm. ale było, że koleś Polecamy. ze stacji Yy, właśnie z Ameryki się wypowiadał, że oni nie mają czegoś takiego jak płatny urlop. No nie, na urlopie. Że, mu cały... że, że musisz sobie tak, wypracować te pieniądze, oszczędzić i wtedy możesz poprosić o bezpłatny urlop. Bo nie ma czegoś takiego jak płatny urlop. To dziwne. Nie, tego nie wiedziałem, ale, ale z drugiej strony czy to, to jest trochę takie logiczne, Nie. Bo ci pracodawcy też, kurczę, płacą tam masę pieniędzy. Odnośnie kontestacji. Kapitalizm, bo... nie? No kapitalizm, kapitalizmem. W temacie kapitalizmu radio radiokontestacja to jest radio, w którym pojawia się nasza audycja bez montażu, bez cenzury. Zresztą ona się pojawia w milionie miejsc w internecie. Można jej słuchać na iTunes, na Spotify, na YouTubie tutaj. I w... naprawdę zapraszam na wiejaczka.com tam macie taką listę, jest, gdzie możecie tego słuchać. Więc. Ale pieniądze jak coś, to mi wysyłajcie. Yy... Na Google Podcast, nie tylko Apple. <śmiech> tak, tak. <śmiech> Ale powiem wam historię, bo ja raz dzwoniłem do kontestacji. Kiedy? E, nie wiem. To jeszcze był ten czas, kiedy była abdycja Piesto i Matrejek prowadzili o nieruchomościach. Tak, tak. To od tamtych czasów słucham kontestacji, ale jeszcze nie, nie załapałem, znaczy, ja załapałem się na koczowisko dekadencji te takie reaktywowane. O... Nie te oryginalne. No to ja ale... jestem z kontestacją od momentu, kiedy powstawało koczowisko dekadencji. A, a, to 10 lat. Powiem. Stary no dziad. Nie, ja długo ja tak długo chyba podcastów nie słucham w ogóle podcastów zacząłem słuchać kiedy kupiłem sobie iPhone'a 3GS następny a i... okay. <laughs> dobra pan! ale ban. nie no hej ale później się nawróciłem co so, zory ja teraz przyjomi. ale co chciałem powiedzieć megapikseli mam y, traumę traumę jak cholera Proszę. bo zadzwoniłem do programu Właśnie tego Piesto i Matrejek. Mhm. Tego wtedy nie było chyba Matrejka, więc Piesto prowadził takiego oftopowego podcasta. Coś jak my teraz gadamy. Mhm. I rozumiecie, że ja tam zadzwoniłem, zagadałem i wszyscy od razu na czasie ty, jakiś Jacek, ale blacha? No nie, jakiś nie, nie blacha. <grym <grym Bo jak, ja dobra, bym... no jak Jacek dzwoni to musi być blacha, tak? Ja no bym... a tu się okazało, że zadzwonił Jacek, który nie jest do tego blachą, ale co najgorsze, tego jednego odcinka nie ma w archiwum. O Myślałem, że kurwa, a, nie ma go w archiwum. Kto słychał na żywo, to słuchał. Akurat rozmawiałem tam o łapach, o mojej rodzinnej miejscowości i o, o właśnie likwidacji cukrowni. No. Ja chciałem z tego miejsca pozdrowić Jacka Blachę. Ja bym bardzo chciał, żeby tu kiedyś do nas zadzwonił. To jest tak fantastyczny gość, który ma takie gadane. Ja nie rozumiem, znaczy ja nie rozumiem hejtu, który na niego spływa. Znaczy ja wiem dlaczego Czasem ludzie... jest trudne. Nie, ja ci też powiem. On po prostu jest sobą i nie daje sobie dmuchać w kaszę. I ludzie, którzy mają swoje zdanie i którzy y, potrafią je wyartykułować i którzy... Y, Żyją według tego, co mówią, są często nie na rękę takim, którzy udają kogoś, kim nie są, i, i to chyba dużo ludzi boli. Wiesz, bo ja prywatnie bardzo lubię Jacka, akurat. No dlaczego uważasz, że jest trudny? To jest ktoś, który naprawdę mówi rzeczowo, co prawda czasem przeciąga. Yy, roz... Tak, jak najbardziej. No właśnie, właśnie chyba dlatego, że yy, jak chcę coś powiedzieć, ja nie słucham też nie wiadomo jak yy, długo z kontestacją w sumie m, dopiero od niedawna, bo z samymi podcastami to już chyba trzeci rok leci. Mhm. E, ale tak parę razy jak go słuchałem e, miał tam kilka takich dni, gdzie tam e, kurde, nie pamiętam, który to to już prowadził, e, już go chciał nawet wywalać blachę, bo albo, bo po Marek, prostu... albo Hugo chyba Hugo e, nie wiem, nie, pa, nie pamiętam nieważne, w każdym razie nie chcieli już tego słuchać, co on chciał powiedzieć, a ten chciał po prostu dokończyć swój wywód. Nie wiem, czy chyba z razu jednego też nie był pod wpływem alkoholu. Nie pije z tego co wiem, to, to, to blacha jest niepijący. Znaczy może tak? nie, nie poświadczę tego, ale w życiu nie słyszałem, żeby był po alkoholu, więc... No to, no to może powiedzieć. po prostu był danego dnia jakiś taki trudny, ale nie. Ja też gościa bardzo, bardzo lubię słuchać. O tak. Wiesz co, też... ja chciałbym zrobić właśnie takie miejsce, w którym nie wywalamy i nie poganiamy ludzi, żeby każdy się mógł wypowiedzieć, bo to jest do końca, do końca. Stra ta, wiesz co, tak, w sumie wkurza mnie to, że za każdym razem jest tak, jak już Blacha mówi, tam minutę, to jest Ty do dobra, do, do końca, do końca, do puenty, do puenty. Aha, to na tym nie polegają media, w których ktoś się może wypowiedzieć, bo czasem masz dłuższą dużą rzecz do powiedzenia i jak cię ktoś pogania, to nic z tego nie ma. Tylko wiesz co, nie wiem akurat, ale główne wydanie z tego, co zauważyłem, Trzymają tam formę 60 do 90 minut, raczej nie przeciągają, więc trochę im się nie dziwię. Jakby tak miał dzwonić powiedzmy do nocnego radia, gdzie audycje są po 15 godzin? Eee, to wtedy nie Wiesz co, powiem, my ale... czasem do nocnego radia jak dzwoniłem albo mieliśmy takie jeszcze audycje kiedyś, gdzie dużo ludzi dzwoniło, to siedzieliśmy na takiej rozmowie po kilka godzin. No, no. no. Jej. Mamy audycję 17 chyba godzinną w archiwum tam, także nie. Od 15, to, od 5 bodaj było. lat, od 5 chyba lat. Nie, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to jest od 5 lat. Mamy audycje sylwestrowe, które trwają też dobre dobre godziny, więc wiecie, no ja tutaj chcę zrobić coś podobnego, żeby była długa audycja, gdzie każdy powie, co mu leży na wątrobie, a nie że będę ucinał, więc Jedziecie. Um. Kto ma coś do powiedzenia, to słuchaj. Ja, ja. ja nie polecam Nocnego Radia. Y, ban! Jacek, w ogóle jacy, ja, jacy, oblacha, ja w tej to... chwili nie polecam Nocnego Radia, bo właśnie oni też mają audycję teraz też na żywo i zaraz jak zaczniesz polecać, to wszyscy, ci co nas słuchają, czyli cztery osoby, czyli prawdopodobnie, prawdopodobnie e... no my. Nie, nie, nie. Zaraz sobie pójdą. To też nie jest tak, bo... I ile do Nocnego. Jak sobie. A, czekaj, dzisiaj jest sobota, to nie wiedziałem, że coś jest dzisiaj w nocnym No, no daj, już 40 parę minut, też A, mi padło, 52 to... minuty wpadło mi powiadomienie, Wie, dlatego. wiesz co, to jest. Leniu, wysok... jak ty układasz te ramówki, ty słuchaj? Ramówka została u ustawiona dzisiaj, kiedy się spytałem, o której możecie być? Jeden z was powiedział od tej do tej, później ty powiedziałeś, że musisz być do 22. maksymalnie Wiesz 22.30 dalej siedzi? <grym> dalej siedzi. <grym> więc, więc tak ustawiłem. Ja chciałem w tygodniu, to mówicie, że nie, ale ja będę robił coś takiego, że po prostu jak będzie mi się chciało słuchać tego, co macie do powiedzenia, to po prostu będę włączał w tygodniu i niech ktoś zadzwoni i opowiada. Ja chcę słuchać waszych historii. Dobra. Ja sobie przygotowałem już też swoje własne studio, w razie czego mam OBS, a ty jak coś, to będziesz mi tylko klucza podsyłał. Dobrze. <grym> <grym> tak mi się przypomniało bo Leniu chwalił się, że zaczął na YouTubie dostawać reklamy jakichś gorących czterdziestek <głos> ja chciałem tego sprostować. Oglądałem kanał, który podrzucił nam wczoraj na telegramowej naszej grupie bez montażu, bez cenzury Grzesiu tutaj i to jest kanał na. Po... Tak, to jest kanał. A, no już ja tu laskę oglądam chwilę, także no, no chwilę oglądam ją. No. Grzesiu Taki to wie co tak, Czemu? to jest. To jest. Kanał... W koleniu kto tylko fotografuje te, te kuczeraldy. Tak. Na tam. dwa telefony, No tak, no ale później dzień, dostaje takie to... zdjęcia, a nie inne. To znaczy reklamy. No, tam gorących czterdziestek, nie? No tak. Yy, wi widzę, że mi się panowie nie dacie wypowiedzieć. To jest kanał nie. dziewczyny, która. ja zacząłem temat. Ja chciałem o niej powiedzieć. Dobrze, żeby to daj mi powiedzieć ja was, daj mu zrobić reklamę tej dziewczyny. Dobrze, bo on no. pewnie mu płaci. No to dajesz. No, jest fajna, jest fajna. No, no to, to jest. i tyle? No, aleś Lepre, no opowiadał. Aleś... Dawaj, Leniuk, dobrze yy, zacząłeś. Dobrze, dziewczyna prowadzi kanał Przygodowa TV, polecam. Jest tak, dziewczyna fantastycznie potrafi opowiadać, że ja po dwóch, dwóch zdaniach, gdzie tam ja zacząłem oglądać o Potopie Szwedzkim, yy, czemu mnie to trochę interesuje, to już yy, prywatnie mogę opowiedzieć. Yy, I ja nie wiem, jakim cudem nie trafiłem na nią wcześniej po prostu. Yy, bardzo ciekawie opowiada. Widać, że jest merytorycznie obczaskana. Nie wiem, może skończyła jakąś historię, albo to jest po prostu jej pasja, ale, ale do tego jest naprawdę... Nawet Madzia stwierdziła, że jest piękna kobieta, nie? I, I po obejrzeniu raptem dwóch odcinków ja dostaję dzisiaj identyczną praktycznie kobietę, widzieliście na screenach na telegramowej grupie, yy, tylko że troszkę starszą yy, z yy, reklamą, że może chętnie bym poznał takiego milfa, na co, na co mi żona powiedziała, że ja Ci dam milfa. Także, no ale, ale Przygodowa TV naprawdę świetnie dziewczyna opowiada i, i w krótkiej formie. To są naprawdę przystępne formy. Bardzo, bardzo polecam. A nie wiem, patrzyłeś ile w ogóle ona ma filmów? Bo Nie, ja... nie turbo dużo. Powiem Ci, że, że na pewno tak wydaje mi się objętościowo, że... 35 tysięcy subskrypcji. Według mnie trochę mało. Ma Filmy akurat ma dobre. A filmów ma... Filmów ma człowieku 24. 24. parę. No to może mm. dlatego tak mało subskrypcji. Ale, ja, ale to wiesz co, subskrypcje się nie przekładają w żaden sposób na wyświetlenia, bo ona ma prawie 2 miliony, no milion siedemset tysięcy wyświetleń przeszło, także yy, wiesz co, subskrypcje w dzisiejszych czasach, ja nie wiem, czy to ma w ogóle sens. Ja w ogóle przestałem tak trochę o to zabiegać. Dlaczego? Bo yy, ludzie teraz, ja, ja po sobie widzę, chyba stąd jest to przemyślenie, ja po sobie widzę, że... Yy, ja częściej już sięgam po materiały, których szukam, niż po to, co mam w subskrypcjach, szczerze mówiąc. Jak mnie coś interesuje, w subskrypcjach to mam tylko podcasty w podcast Ediccie. A jak szukam sobie danego tematu, to sobie wklepuję, oglądam i zapominam o autorze. No nie, bo ja akurat mam no jednak ten system, który chyba został wymyślony do tego. Czyli po prostu subskrybuję to, co mnie naprawdę bardzo interesuje. Jeżeli tego się zaczyna robić na tyle dużo, że nie nadążam z oglądaniem, mhm. no to hmm, robię czystki, nie? Robisz tam... projekt wycinanki. Tak, hmm. Czystki, nie czystki nie bardziej. Ja, ja wolę strzelać tam już A. w potylicę. Ares? Coś Aha. chciałeś powiedzieć? A ja ludzie nie się nie chce robić tego, nie? I dlatego, że tak się kończy. I jeszcze raz powtórz, bo coś cię ucięło na początku. Mówię, że ludziom się zazwyczaj nie chce robić takich czystek. I tak się kończy, że kończą z milionem subskryp subskrypcji i już Aha. nie bo mają Wyjebany, nie? No. No nie, to ja sobie, ja sobie sprzątam yy, i to w miarę w sumie regularnie. Czasem się zdarza, że a ja mam zasubskrybowanych chyba ponad 150 różnych kanałów. Yy. Tylko że. Żartuję. No. No. no. Tylko. Wiesz co? Są niektóre takie kanały, które wrzucają jeden film na pół roku. No tak. Nerdy na co? No. Na przykład, niestety. Yy, no, no, no na przykład, właśnie Nerdy na też, też polecam. Bardzo, bardzo fajnie robi Kaja te e, swoje podcasty, podcasty. No tak, no podcasty. ale ona robi tyle rzeczy, że wcale jej się nie dziwię. No co no, jeszcze ale... A to, Oj, to za chwilę, no, za chwilę. Książki no. recenzuje. Dobra, Grzesiu, jedziesz. No ma, ma tam dużo, dużo różnych tych, tych. Na stronie nawet Nerdy Nocą chyba jest parę odnośników do, do jej kilku tych projektów. Tak mi się coś kojarzy. Dzisiaj się I widziałem. Można po ją miesiącach. łatwo złapać na Discordzie, ma własny serwer, jak ktoś tak. by chciał zagadać. Yy, też przez chwilę tam siedziałem, coś się ludzie, ale za dużo tam w treści było, także wycinanki i chuj. Yy, ale tak, z niecierpliwością czekam na każdy odcinek. Yy, powiem szczerze, że spośród tych 60 paru odcinków, które słyszałem, mhm. może ze 2-3 by się znalazły takie, co mogłoby ich nie być. Nie, no, tak. Mówisz o nerdach. O nerdach, o nerdach tak. O jak ja lubiłem te odcinki z kaja była z kurczę, no mnie ale nie pamiętam jak on się nazywa. Opowiadali o serialach. No, mi akurat one nie weszły. A mi właśnie bardzo. Mi nie nie weszły. weszły. Mi się bardzo podobały właśnie to wycieczka motocyklem. Tam chyba było. Przepiękna, przepiękna. No, tak. Po prostu zajebiste. A też też. Z tym swoim bratem w tej chwili bodaj, że ma tą historię całą. Tak, Też historia. jest po prostu świetne. E, no polecam. Zdecydowanie, przy czym dodam, że e, są odcinki to bardzo jakoś tak rozwleczone w czasie. No ja się nie dziwię, jeśli dużo robi to, to spoko. E, to, przepraszam, to nie prowadził Kuba tam z nią? Nie, doktor Kuba to był chyba od biologii coś. Ym, ale, ale o serialach... Momencik, momencik, bo sobie ładuję. Yy, o serialach... Yy... S... Yy... Z... Yy... Teklak, to nie tutaj... Tak, z Radziem, tak, tak, z Radziem, ra -radzie, z Radziem. Teclak, dokładnie, dokładnie tak. z Radziem. Bardzo ciekawie opowiadają. S... <hud> ciekawy podcast tyle tylko że strasznie rzadko te podcasty wychodzą ale jest to jedyny podcast z takich długodystansowych które u mnie wycinanki przetrwały o dziwo. Za duży szacunek mam. E, panowie a mogę wam zaproponować coś do nauki języka. Angielski podcast znaczy nie, nie do nauki języka no, ale angielski podcast. Mhm. Jest taki koleś nazywa się Luke Thompson. Robi podcast od lat 10 Ja zacząłem go słuchać, yy, bo ja tak, mój wyjazd do Anglii był poprzedzony. Tak, że ja sobie pracowałem w firmie i sobie pomyślałem, a może wyjadę. Ale przedłużyli mi umowę, więc stwierdziłem, dobra na razie nie wyjeżdżam. Ale sobie powiedziałem tak, bo to był listopad. Mówię w maju przyjeżdżam, w maj, czerwiec przyjeżdżam do Anglii. No i zacząłem się intensywnie uczyć. I trafiłem właśnie mając właśnie iPhone Właśnie Trafiłem właśnie na podcast Lux English Podcast. Aha. I Wtedy jeszcze nie zaczynał, ale zacząłem słuchać gościa. Ma bardzo ładny, czysty, angielski, typowy ten, jak to mówią, Royal pronunciation czy jakoś tak. Uh -huh. Super się go rozumie, ponieważ mówi średnio prędko, i czysto, bardzo czysto, bez żadnych naleciałości. Mimo, iż koleś tam mieszkał i w Liverpoolu. Fajnie się też bawi akcentami. Czasami gada sam ze sobą w różnych akcentach. To też się fajnie słucha, że tam udaje tych z Liverpoolu, tam z Beatlesów, kogoś tam jeszcze. Naprawdę fajny, ma też różne kanały tematyczne. Sam jest w ogóle stand-uperem. O, proszę. Jest stand-uperem, no. aktualnie mieszka we Francji, ożenił się z francuską i zaprasza do siebie y, też, ma taki dwójkę przyjaciół stand-uperów. Mhm. Plus y, robi takie odcinki, w których bierze na tapet y, jakiegoś stand-upera, jakiś jego ten gig, y, jeden ten występ, jeden ten i nazywa? rozkłada. Ta, A, po, po angielsku gig. Y, i rozkłada go na części pierwsze. Robi taką autopsję. Mhm. No bo czasami ten ktoś mówi, na przykład John Bishop czy Jim Bishop? John Bishop mhm. jest tutaj dość popularny i on jest Causersem, czyli pochodzi z Liverpoolu. No mhm. i ma taki specyficzny swój akcent. I on bierze i na przykład wytłumacza to, co on tam mówi, w tym z angielskiego na angielski tłumaczy. Tylko bardziej przestępnie. Bardziej przystępnie, no bo mówić, ci skałzersi to oni, yy, y, milch, luch. No nie, milk, luch, toni, milch, luch i takie tam to inne. I trochę jakieś naleciałości serty. szkockie, chyba? Yy, no, oni mają naleciałości zewsząd. Przecież, patrz, Liverpool blisko to zachodnie wybrzeże. Mhm. Więc podejrzewam, że i Islandia, i może Skandynawowie, ja bym tak, takich. Yy, Trochę nawet czasami rosyjskim zajeżdża, jak dla mnie osobiście. Aha. Nie wiem, może dlatego, że blisko rosyjskiej granicy mieszkałem. Musiałem się uczyć tego cudownego, wspaniałego, pięknego ja tylko nie języka. Dodam, dodam adres teacherlook.co.uk Strona internetowa. Luka, o którym przed chwilą słuchaliście. No więc spole. Ja z nauki angielskiego już wam wrzucałem. Pictumi. Ania Matyja. Ania Matyja. Bardzo lubię jej e, właśnie też podcast, bo no co prawda tylko raz w miesiącu. Może to i czasem dobrze, chociaż nie było już teraz od chyba mm, pół roku. Ania wróci, bo jesteśmy tak? w kontakcie, wróci niebawem, A, no to Czy, troszeczkę zmienia format. Czy ty wszystkich znasz luk? Tu, tutaj z <śmiech> z, z, <śmiech> Kajem, z Nerdów, tutaj z Anią, Por... tutaj z Leniuchem. Tutaj... A bo to widzisz, bo, bo ja jak oni jakieś... zaczynają nagrywać, to prowadzę ich trochę za rękę i, i stąd się znamy. Ty patrzcie jaka szyszka. gozien <śmiech> odpowiedzialny za, za polski internet. No ty no to kogo Z ja tu... mamy taki sam mikrofon no Vox. Eee, no to nie. można by cię nazwać Łukaszu Wademekum, tak? Czyli i za nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. No ale Absolut, po łocinie, tak? Po, ja po łocinie... Jestem... Wa... Wadę me kum, to znaczy idź za mną. Nie, nie, w Polsce ty, uh, idź za mną idź to ze mną. Kozielski, a ja jestem taka tak, ta. <grym> a ty no. jesteś takim jego nie, namaszczonym, nie. jesteś ja Mesjaszem jestem. jego, tak? Nawet nie namaszczony, jest to czemne, tylko jak tam. Bo <grym> <grym> psikany. <grym> <grym> Wiecie co, ja właśnie. Ale co do... Ale Arletę pewnie znacie. Arletę V. Nie, nie, Arleny nie znam osobiście. Arleny nie znasz? No ale Arlenę, a co, co najśmieszniejsze, że Arleny facet to robi tamte Jesło z podcast, nie? No ja mnie ja trochę tak, śmieszyłem, ci tak. dowiedziałem, no. Jest jeden no to, bo mostach. ja zacząłem, ale ja zacząłem od Jesło z podcastu. E, później przestałem, ale właśnie ona gdzieś tam Którego? mówiła właśnie... Ten, ten z ADHD? Czy ten drugi? To jest <śmiech> się... e, Nie Paweł, ten drugi, bo jest Paweł i... Sorry, nie pamiętam imienia. Paweł, o nie, Paweł Orzech. To jest i, ten drugi, no. I ten drugi, to ten drugi to jest jej facet, mąż, nie wiem kto tam. I, i to jest właśnie Arleny hmm. wid I tak Aha. na nią trafiłem, nie? A, no to On ja już nie widziałem. Arlenson mówił na nią. Ale, ale powiem... Że ona ich poprawia, że tam jej uszy krwawią, jak oni mówią po angielsku, nie? No i tak trafiłem na jej kanał. No a jeszcze jest w Polsce ten nauczyciel, nie wiem czy znacie, Rock Your English. Hmm. To jest taki... Właśnie daje przykłady z muzyki rock'n'roll'owej, rockowej, właśnie u niego głównie gramatyka, ale jego kontentem właśnie jest takie ludzie, którzy się chcą uczyć gramatyki plus do matury, bo bardzo często omawia jakieś rzeczy właśnie związane maturą, związane ale, z maturą. Ale, ale bym się pouczył do matury, kurczę. Powiem Ci, ja ostatnio rozmawiałem ze znajomymi, i znajomy tak do mnie mówi, yy, dlaczego ty nie chcesz, yy, nie, posz, nie pójdziesz sobie tutaj teraz na studia, nie? Ja mówię, ja już po prostu nie dałbym rady ryć rzeczy bez sensu. Jak wiecie, to, to takie rycie, kucie po to, żeby zaliczyć jakiś egzamin i, i zapomnieć o tym, to już po prostu już jestem za bardzo antysystem, żeby teraz się za to wziąć, żeby sobie wmówić, że to rycie ma jakiś sens. Grz... No pewnie, że ma. No Grzesiu, ja. Widzisz, ja nie muszę ryć, bo ja mam ciebie. Ja, ja człowiek, będę coś chciał wiedzieć, to szybkie łącze Grzesiu tutaj potrzebuje, wiesz, laptop mi się rozpadł, odpięła mi się jakaś wtyczka, co to jest. I Grzesiu mi mówi USBTB i dziękuję. I już wszystko wija. Tak, nam Memory Five, Grzesiu Ej, ale wie, wie, wiecie, wiecie jaki Grzesiu to jest magic. Jest. Dla tych, którzy nie oglądali, może tutaj czy ten, zobaczcie sobie, przewieńcie sobie naszego telegrama, on wylutowuje jakieś mikroprocesory z i, ja, i wylutowuje no, nowe, Ej, ale pierwszy raz w życiu widziałem, żeby ktoś odpalał laptopa na, na ten, na, krótko, na jakieś zwarcie śrubokrętem, ja tam patrzę, a co się a? dzieje, kozie z takim magikiem, że po prostu nie mogę, nie? No więc, więc. Gdzieś ty się tego nauczył w, w, w realu, prawda? Z tego, co, co wiem, tak po prostu z życia, nie? No Słuchaj, jak ci się zepsuje i nie masz pieniędzy, żeby kupić sobie nową płytę główną albo cały komputer, to musisz rzeźbić, nie? To wyjeżdżasz Polskę, za oczywiście. granicę. A no właśnie, mam pytanie, takie konkretne. Czy wy chłopaki coś studiowaliście? Ja nie, ja jestem po technikum. Ja jestem czwarty technikum technik informatyk zarządzanie bazami sieci i zarządzanie bazami danych o proszę no proszę ale babie, to rok, kiedy nie mam matury także po musiałem... ale nie no, wiedzę, masz No mam ale, ale masz, na chwilę obecną, wiecie to już to już Łukasz minęło to... Kró Łukasz Królowa nauk socjologia tak dokładnie tak na US <laughs> Katowicach o proszę a ja was teraz przyjebię z grubej rury, studiowałem teologię. Bum! Bum! <śmiech> dwa lata! E, dwa lata! E, w sumie I, trzy, przepraszam. I, i dlatego... W sumie trzy. Dobrze, no to wiedziałem, że audycja nie da rady pojechać audycji bez tematów religijnych. E... Nie! Nie, ja tylko pytałem o studia! E, dobrze, to nie, dobrze. Dzisiaj się do tego nie przypierdę. za przeproszeniem, to ja, ale... To ja w takim razie jeszcze... Mm. A teraz chyba poczekajcie, słowa? bo on wyciągnie notesik ze studiami. W którym roku i co? Ja nie muszę wyciągać notesiku, ja wszystko dobrze pamiętam. Nie przerywaj. No ok. eee, od 2004 roku chyba miałem rok, kiedy nie byłem na studiach. kurde. A teraz? Też jesteś? Jestem cały czas, mam status aktywnego studenta. O, jesteś Także, wiecznym studentem od 16 wieczny lat? Wieczny student to tam chuj przy mnie, nie? Zaraz, bo ty masz te ratownictwo medyczne, tak czy coś jeszcze? E, to mogę tak w skrócie opowiedzieć. Skrócie. W 2004 masz roku się... mhm. 14-16 no lat temu nie? W skrócie. No, no. E, po maturze, mhm. którą to zresztą też dziwnie sobie wybrałem, bo ustną miałem z fizyki, a pisemną z biologii poszedłem na Uniwersytet Marii Kiry Skłodowskiej w Lublinie na informatykę i tam się uchowałem przez jeden semestr. Bo mnie upierdoliło dwóch panów doktorów profesorów habilitowanych. Jeden z nich był znany jeszcze za czasów jak moi starzy studiowali. i Już wtedy z programowania potrafił upierdolić studentów. Aha. A drugi a drugi no pan Gebel. Goebel się pisało. Gebels. Tak, tak. No, wszyscy mu mówili, Goebbels. Prowadził. E, analizę matematyczną. Uh -huh. e, ciężki temat. Ciężki temat. On uh -huh. no, wymagał ich chujnie, no ciężko było przejść. E, no i była jeszcze Algebra. E, algebra była fajna, bo była z dzikanem. E, profesorem Mozgawał. Tak gościu niby marynareczka czy coś ale jakieś tam białe adidaski do tego zapierdalał taki dziadek czupryna jak u Einsteina tylko że ogolony dosłownie jak miał ADHD bo jak wchodził do sali to po prostu zapierdalał dookoła tej tablicy pisał różne dziwne rzeczy na sam koniec dziekan nie dziekan matematyki podchodził do firanki wycierał w nią ręce i wychodził no <śpiewanie> Dobra, kontynuuj. Fajne. Po tym wszystkim, jak już wyleciałem, yy, przez chwilę byłem bezdomny, bo mieszkałem u babci, no bo moja babcia z Lublina, ojciec z Lublina pochodzi, a to mm. było w tymże pięknym mieście, mieście studentów i emerytów i babcia powiedziała, no, że wzięła do siebie na mieszkanie studenta, a nie pracownika, więc żebym wypierdalał. No i wypierdoliłem. Poprosiłem babcię, żebym jeszcze mógł tak pomieszkać, aż sobie pracy nie I sobie znalazłem w ciągu tygodnia czasu pracę. Eee... Jako akwizytor sprzedawałem książki. O, proszę. Mhm. No. Ale się mało się mi było wyżyć? Co? dało się z tego wyżyć. No, żyję do tej pory, nie więc. Aha. Do tej pory sprzedaję książki. No. Nie, w, w, w, w, w, co za 3-4 miesiące tam pracowałem, także Aha. tragedii nie było, ale szałów też nie. Rozumiem. Eee, ja jakoś tak z akwizycją, kurde, no nie do końca mi to No dobra, Chociaż ale przepraszam, że cię wybiłem, idziesz dalej. Wracam, wracam do tematu. Eee, później sobie wróciłem na, do takiej firmy, w której pracowałem taki ośrodek wypoczynkowy. Tam się zajmowałem alpinistyką astronomią, opieką nad dzieciakami, takim obozem paramilitarnym, takim survivalowym czy czymś takim, gdzie dzieciaki spały w namiotach, nie? Aha. I tam pracował też taki gościu, którego znałem od też chyba dwóch czy trzech lat, bo tam pracowałem, tam zacząłem pracować jak miałem 15 lat. Tam żeśmy się poznali też w podobnym wieku, bo on też wtedy miał 16, też przyjeżdżał tam do pracy. I zaproponował mi, to co ty Grzesiek teraz robisz? Ja mówię, a wyjebali mnie z jednych studiów, to tak jeszcze może z rok się poopierdalam, może pójdę na jakieś kolejne, nie? Się zastanowię. A ten mówi, no to chodź ze mną na studia. A ja mówię, a gdzie? Adonysy. A na co? A na ratownictwo medyczne? A po co? A będzie śmiesznie. Okej, okay, idę. Bardzo przekonywująco. Tak, to jest zajebiliście. <śmiech> <śmiech> <typowo, śmiech> eee... I jakoś nie mogłem się spiąć z tym wszystkim, więc taka jedna dziewczyna, która też tam z nami pracowała, która też właśnie z nim szła na ratownictwo. E... Przygotowała mi wszystkie dokumenty, kazała mi tylko podpisać papier, zawiozła to wszystko i tak dalej. I po miesiącu się dowiedziałem, że jestem na studiach, nie? No i, i, i w sumie tak, gościu po jednym semestrze wyleciał stamtąd, ta laska po dwóch semestrach. A ja po czterech semestrach stwierdziłem, a chuj, idę na dziekankę. Więc sobie zrobiłem urlop dziekański. Studia powinienem był skończyć w 2008. Tam zresztą też poznałem mojego serdecznego przyjaciela, który jest w chwili obecnej ojcem chrzestnym i córy. Co? Proszę. E... On skończył te studia, a ja po roku czasu wróciłem. Tam po drodze miałem właśnie ten epizod z Irlandią, z Holandią, z Warszawą Aha. i tak dalej. Trochę się pokręciłem po świecie. Jak zrobiłem tamte studia, to miałem tam taki mały incydent w Opolu. Byłem ofiarą przestępstwa. Napad z bronią w ręku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Ale będziesz o tym zaraz opowiadał. No, jedziesz dalej. <głos> ja, to długi temat, to może kiedyś indziej. <głos> na razie wracamy na studia. I tam poleciałem do Rzeszowa, mhm. bo w sumie z moim całkiem niezłym kolegą wtedy, po prostu stwierdziliśmy, a no to kurde, no ja tam pójdę na jakąś informatykę czy coś, będę robił studia, bo mi matka każe, ja powiedziałem, no to ja szukam mieszkania, w sumie Rzeszów, Okej, okay, no coś muszę ze sobą zrobić, to pomieszkam na razie w Rzeszowie, zobaczymy, co tam będzie dalej. Szukałem pracy jako e, ratownik medyczny, ale tak to się jakoś nie spinało, bo akurat wtedy był taki e, kryzys w tej branży. Mm. I co tam dalej było? Aha, no i zacząłem wtedy sobie robić magistra ze zdrowia publicznego w ogóle jaki akrobata no. yy, bo ratownictwo medyczne to ja miałem zdrowie publiczne specjalność ratownictwo medyczne to zrobiłem licencjata zacząłem robić magistra ale po, yy, po roku stwierdziłem że no nie I chuj tam z tym więc więc więc olałem temat później mhm. chyba przez rok byłem bez studiów i wtedy ten że mój kolega powiedział no to chodź ze mną na te studia tą informatykę będziemy robić. Chociaż nie pamiętam, mogłem czasem ja go wtedy namawiać. Jakoś to tak wyszło? Ej, przepraszam, I on jest... Kto za to wszystko płacił? Za co ty się utrzymywałeś w międzyczasie? Ja. Pracowałeś sobie gdzieś czasem? Tak, tak. Aha. Ja sporo z tego to zapłaciłem. Aha, czyli to ty... są pieniądze. Rozumiem, rozumiem, dobra. No. Bo tak, ogólnie starzy mi płacili y, przez jakiś czas na, za moje życie. Mhm. Nie, to... y, okres właśnie mieszkania w Lublinie. Mhm. I bodaj, że. Rok, tak, rok czasu, jak byłem na ratownictwie medycznym, to mi płacili. Tam Aha. byłem na studiach dziennych. Tam się okazało, że złapałem pracę w pizzerii. Mama mnie poratowała, bo mi dała swój samochód, żebym mógł pizzę wozić. I później wtedy, już będąc na studiach dziennych, pracowałem na ponad pełny etat, bo czasem to było nawet 200 godzin i dalej byłem na studiach dziennych. I to się już wtedy zacząłem utrzymywać sam. I ty, ty, ty, kiedy ty spałeś? jakie spałeś Aha, dobra. do godziny 23 w pracy później imprezujesz do 4 rano i na 10 do roboty nie? przerażasz mnie Grzesiu dobra kontynuuj bo ja ci tak wybijam ale po prostu re reaguję tak jak ty mówisz ja sobie próbuję to w głowie mam zamknięte oczy, wyobrażam sobie tą sytuację i godziny mi się nie, nie dodają może jakąś ty masz dłuższą dobę czy coś na ten sens bo mi się normalnie... to też w tej chwili nie spina powiem ci no i, i co? I jak zaczęły się problemy ze zdrowiem, jak już byłem na tej informatyce, to mój tenże kolega coraz to lepszy Aha. skończył studia, a ja się nie obroniłem. Mam absolutorium, nie napisałem pracy, nie złożyłem pracy i tak to już leci dwa lata. Teraz jest trzeci rok, kiedy mam cały czas status studenta. No i się nie mogę zmotywować do napisania pracy, nie? A ile masz czasu? 5 lat? Yy, nie wiem, bo teraz już robiłem różnice programowe. To znaczy? Yy, to znaczy, że jeżeli się program nauczania zmienia dla danego kierunku, to musisz zrobić różnice programowe, czyli tak jakby zaliczyć przedmioty. I na przykład ten, yy, te dwa artykuły, co tam wrzuciłem na stronę, ten algorytm yy, Dijkstry i Floyda Warshalla. Tak, tak. To Ej, to wikiel. był właśnie mój projekt y, na. Na, na, na... algorytmikę praktyczną, na zaliczenie, tak. Gpietrzak.pl. No, dziękuję, dziękuję. Y, no i tam napisałem taki krótki y, algorytm. No, musiałem się tego po prostu wszystko nauczyć, nie? No, to Wikipedia, plus tam inne artykuły. No, zrozumiałem to w końcu. Jak zrozumiałem, to napisałem swoje dwa artykuły, wysłałem to kobiecie i. No i, ten, i nie wiem czy mi zaliczyła bo nie sprawdzałem w ogóle. E, ale i to wysłałem. Mhm. No i trzeba by było napisać pracę e, inżynierską. Z tego co pamiętam to normalnie termin jest do 28 lutego. E, no ale ale ale jeszcze powinienem zdążyć. E, dobrze ja teraz może tak bo troszkę długo kadaję. czy ktoś chce skomentować zadać pytanie coś dodać od siebie. Nie, tak, ja, no, ja kuchaj, chcę wyrazić do... swój podziw. Ja też. Do 28 lutego było tego roku? No tak, tak, o tym mówię. Ale ja. ja jeszcze planuję zdążyć. Spokojnie. Spoko. Grzesiu ma czas... <śmiech> Do wczoraj. On w międzyczasie o... buduje dom, pracuje, wychowuje dwójkę dzieci. To jest jakiś nienormalny gość po prostu. Ja to myślę, że on nie istnieje, wiecie? Myś... Ej, ja, też, ma... horror, to ja to też mam. Ja też mam czasem takie. O, ja, ja mam takie wrażenie dokładnie, że to jest jakaś sztuczna, inteligencja, dlatego on wszystko wie. No to jest no. A halucynacja. Oglądaliście te, ten film Her? Nie. Ja Nie. widziałem. No, jest to jest film o gościu, który zakochał się w sztucznej inteligencji. No, nosi sobie taki, taki telefonik, jakby komórkowy przy sobie. A, wiem. No widziałem. I czy się. Uczy się i, no, i się tam zakochuje w niej. nie? Ona dla niego komponuje muzykę i tam też zna odpowiedź na wszystkie pytania. Czy to oznacza, no, że jesteśmy Boże gej Może Grzesiu jest takim, wiesz, androidem. Android z jabłkiem. On, on, jest, on jest androidem z jabłkiem. Ares, przepraszam, my cię tu pominaliśmy. Chciałbym... Laureat tego laureat tegorocznego, Skara dodam tylko. Joaquin Phoenix. Y tak. Ares, halo? Niech mnie przecież się... No, Gdzieś się wypowiedziałem. No ale coś mało, tak cię zagłuszyliśmy na grupie naszej, to tam nadajesz chyba najwięcej obecnie, a tutaj siedzisz tak cicho i w awatarze masz napisane, że masz wyjebane. Bo bardzo to miło. No filozofia życiowa, no trzeba ja ją mam yy, Wiesz co? Irlandzka yy, filozofia mi wyjebane, a będzie ci dane, tak? No ja wiem, czy irlandzka, nie nie, nie, nie przypisyłabym ich aż tak Aż tak zaawansowanych rzeczy. O, ale pojechałeś po braciach Irlandczykach. Dlaczego? Czemu ich tak nieładnie? Eee, nie mam. Nie, ciężko powiedzieć no. no kiedy indziej pogadamy na temat stosunków z Irlandczykami. Ogólnie tego, co... Bo, bo to, jest, to jest dziwna miłość. Z jednej strony bardzo dużo sympatii, z drugiej strony bardzo dużo spotykam się z głosami Polaków, którzy no kurwią mocno na mentalność irlandzką. Nie wiem, no po, coś, jest, nie wiem po ja, co się sorry, męczyć. Um, Proszę? Jest inny Polska, w tym jest problem, jest taka jest taka trochę dziwna, nie? ciężko się. Ciężko się... Co, no jest po prostu luźna. No, oni, oni się nie spinają tak jak my. Nie mają w sobie takiej agresji, jak my. Nie mają w sobie takiego y, pędu do, do tego, żeby było wow i na błyszcząco. I, I to chyba ludzie nie potrafią zrozumieć, wydaje mi się. A ja lubię. Ja lubię, bo mam Supervisora Anglika. I to jest zajebiste. Jak on widzi że ja tam zapierdzielam, że pod z dupy cieknie. Widzi jeszcze, że czasami no, ma jakieś włączy mi się panika, coś tam, że czegoś nie umiem, nie dam rady, ale się spinam tego. Widzi się, no, denerwuje całym sobą. On podchodzi Jacek, nie martw się o normę. Mówi naprawdę, ja widzę, że ciężko pracujesz, nie martw się o normę. Raz jest tak, raz tak. Nauczyłeś nie się... martw się o normę. Nauczyłeś się pracować na targety? Ja tego w życiu nie ogarnąłem. Yy, chodzi o to, że ja w swojej pracy mhm. mam dany target. Muszę zrobić ileś tam, Oczywiście. ale nie, nie muszę. Znaczy nie muszę. Najlepiej, żebym zrobił. O tak powiem. Najlepiej, żebym zrobił i bardzo często to wychodzi, że robię i jeszcze mam trochę wolnego. Mhm. Yy, czas sobie na kawę wyjść. Taką drugą mik mikroprzerwę zrobić. Rozumiem. Ale... Czasami jest tak, że jak jest na przykład dużo zmian m, materiału to muszę wszystkie komponenty sobie przywieźć. Tak w ogóle łączę rury do gazu albo do wody i akurat robię czasami i na takich i na takich. No te rury do wody są małe, no 18 cm max nie? średnicy, mhm. ale te do gazu dochodzą, no ja nie robię na największej no to ja robię tak po do 355 mm średnicy. Mhm. I po prostu jeżeli chcesz mieć kolanko, to musisz połączyć po prostu kilka rur, żeby osiągnąć dany kąt. Oczywiście. Nie wyginasz przecież plastikowej rury. No tak. No, a to jest tak, że jak sobie wpiszesz Bad Fusion na YouTubie, to sobie zobaczysz, jak się łączy te rury. Po prostu yy, planujesz krawędzie, przycisk, yy, maszyna przyciska to do talerza tam, do temperaturze 240 stopni pi razy oko mhm. i później po jakimś czasie odjeżdża No i one się stykają tymi właśnie nagrzonymi tymi się fajnie tutaj wylewa, krawędzie się tak wylewają śmiesznie i ona po prostu sobie pompuje, nie ściska je ze sobą. Tak, I tak. to jest właśnie taki rodzaj fuzji. I to nie jest najlepszy rodzaj fuzji, bo jest jeszcze elektrofuzja. Elektrofuzja jest jeszcze lepsza, bo ten materiał się w ogóle topi Aha. w formę. Ale moja firma robi i to, i to. Tylko ja robię akurat na tej fuzji, właśnie na gorąco. Aha. No jest nieźle. No mam trzy maszyny do obsługi. Powiem Wam fajnie w tej pracy, bo tak, z jednej strony właśnie ten anglik. Don't worry, cały czas chodzi, tylko paluszki pokazuje, nie? Kciuki, że okej, okay, okej. Okay. Czy wszystko okej? Okay? Ale, ale reszta ludzi to głównie Polacy są. No i jakie masz y, przemyślenia, jeśli chodzi o pracę z Polakami? Yy, moje wrażenia... Hmm. Możliwe, że będę tego słuchać, jak udostępnił się na yy, Facebooku. Wiesz co? <laughs> Nie przejmuj się. Jesteś nie, za okay. tym, żeby tak, mówić nie przejmuj się, ale pilnuj się. Jasne, dokładnie. <śmiech> za minutkę wracam. Dobrze. Okay. Poszedł zamoczyć. Pracuje się dobrze. Bo Chciałby. To są takie dwie, dwie jakby opcje, tak? Szef Polak, szef Anglik, mhm. no ale jakby zastępca jest Polakiem. Mhm. Jest o tyle fajnie, że ja na początku strasznie panikowałem w tej robocie, bo ja, tam trzeba trochę mieć, bo z tych rur trzeba zdejmować takiego skina, nie? one tak. mają na sobie taką skórę i w miejscu połączenia musisz zdjąć skina, mhm. powiedzmy tam 7 centymetrów. No, no i ja nie umiałem tego zrobić, ja panikowałem, że ja codziennie przez pierwszy miesiąc chciałem rzucić tę robotę, totalnie. Tylko ale dlatego, że jest... nie potrafiłeś czegoś zrobić? Tak, dokładnie. No bo to wiesz, ja miałem te wewnętrzne ciśnienie na ten target właśnie. Kiedy ja jeszcze nie, nie obowiązywał target, ja już miałem ciśnienie na target. No ale ja taki już jestem. nie? Ale uczę się, uczę się, bo pracuję już tam ponad rok, rok i dwa miesiące. Jakoś tak wychodzi prawie trzy miesiące. No, więc super. I właśnie ten kolega, moi koledzy Polacy, właśnie jeden z nich, ten właśnie zastępca, Mhm. wziął mnie i utemperował. Właśnie mówi stop, rób to, to i to. Ja mówię, ale tu maszyna stoi, nie? bo mam trzy maszyny. A eee, No nie, tak, tak. ale pozwól, że skończę. Eee, no nie, i mam te trzy maszyny, ale mówi nie przejmuj się tą maszyną, która stoi. Zrób robotę tutaj. Zrobiłeś tutaj, przejdź na następną maszynę. Przeszed... Zrobiłem na tej maszynie, poszedłem na innej. I wiesz, i on tak mnie ogarnął raz, drugi, trzeci sobie pogadaliśmy właśnie, że się nie przejmować, żeby coś tam. I to mi bardzo dużo dało. To właśnie Polacy. Mam kumpla, takiego Roberta. No to Robert, to też mnie yy, najlepsze, że koleś jest perfekcjonistą. Jak on zdejmuje skórę z tych rur, to tak jak od linijki, nie? Mhm. U mnie to zawsze jakiś ząbek wyjdzie, takie nierówne, jakiś łuczek. Skóra zdjęta to zdjęta, nie? To tak naprawdę dla ziemi, w która przys przysypie tą rurę, nie ma znaczenia. Ale jednak, no, ale perfekcjonizm jest. Ale mistrę. Robert jest perfekcjonistą, więc ja się śmieję, że jak Robert cię uczy i będziesz robił 80%, to będzie bardzo dobrze. Okej. Okay. No i to jest super, bo ja na przykład nie boję, bo jest z elektronikiem ja na przykład nie boję mu się dać, wiem, telefonu do naprawy czy czegoś innego. Ja polecam. Jak ktoś szuka elektronika, mówię, proszę bardzo, tu jest taki gościu, który podejdzie tylko profesjonalnie, albo nie weźmie tej roboty, jeżeli nie jest tego pewny, albo jak weźmie, to zrobi zajebiście. Więc mówię, no to też ko kolejny Polak, tak? Ale mówię, z Anglikami? Tylko widzicie, jest taki... Duży, duża różnica, bo mamy menedżera Anglika, Aha. no i on jest taki trochę wydawałby się nieludzki, nawet dziwny jak na Anglika, bo przeważnie idziesz po ulicy Anglicy, tam ci machną, all right, all right, a on idąc przez firmę idzie tak jakby nie widział ludzi, może no. teraz już nie, bo tak na początku tak było, że ani nie odmachnął, ani nie powiedział hej, ani nic, byłem totalnie w szoku. Yy, ale taki był. No mhm. teraz troszkę się zmienił, bo już tam się uśmiechnie, machnie ręką, coś tam. Ale przez jakiś czas yy, to, to wydawało mi się, że traktuje jak powietrze, nie? I w ogóle ludzi. idzie tak jakby nie było nikogo dookoła. No, to... On przychodzi do superwizora, a pracownicy tak jakby nie istnieli. Ja ci powiem, to, to jest ten problem zawsze z wyższym kierownictwem, bo dzielnie kierownictwo jest zawsze spoko, a już wyższe jest odłączono resztę i, i naprawdę są ludzie dziwni od tego wyższego kierownictwa. Troszkę no. przerośnięte ambicje Ego. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem. No, naprawdę. Ja to Ale widziałem... to, też, to jest duża firma nie to też jest inaczej bo na przykład pracowałem też w rodzinnej firmie w takiej małej. No to powiem wam, no z właścicielem żeśmy się kolegowali, nie? No, no bo to jest inna bajka, ale powiem wam pierwszy raz widziałem, bo to była jedna z moich pierwszych prac w Anglii, mhm. jak przyjechałem, to trzy miesiące tam pracowałem, tam angielski się szkoli, jak jesteś jedynym Polakiem wśród samych Anglików, to angielski y, osiąga poziomy szczytowe, Oczywiście. zwłaszcza jak jesteś bardzo długo w podróży, a my jeździliśmy do pracy, bo czyściliśmy okapy w restauracjach. I raz było tak że pojechaliśmy na przykład, w Southampton do Birmingham czujesz z no, samego z... południa samego południa Anglii na wschodniej na wschodnią północ na hmm. zachodnią północ. Tak, tak, No to 180 mil było nie? Lekko. w jedną stronę w drugą stronę no to nie będę siedział i, i i milczał nie jak była opcja pogadać. Więc tak się nauczyłem, bardzo dużo angielskiego. Ale tam właśnie pierwszy raz widziałem takiego właśnie robotnego Anglika, to właśnie był szefu. Młodzi szli na przerwę, a oni, on rozumie, że to nie było tylko okap. Tam trzeba było wejść do tego ductworku, do tego, jak to, tej rury, mhm. która idzie od tego okapu na dach i tam skrobać ten tłuszcz i on ci na twarz pada i tam jeszcze psikasz tą chemią, gdzie tam nie ma miejsca poleżeć nawet, a co już mówią, spracować, a on tam siedział w tym ductworku i napieprzał, naprawdę byłem w mocnym podziwie dla tego typa, znaczy on był też współwłaścicielem tej firmy. Ja Tak, ja, ja ogólnie mam to samo doświadczenie w Irlandii, ja po prostu dopiero w Irlandii spotkałem się z tym, jak yy jak tu jest, jak ktoś ma biznes, on, on ma pracowników, ale zauważyłem to, to jest zupełnie inna mentalność, niż mentalność, którą znam z Polski, gdzie pracowałem u prywaciarza i i to było tak, że pracownicy już byli y, na nogach, za przeproszeniem, otwieraliśmy o dziewiątej, ale o ósmej już musiałeś być w robocie, żeby ogarnąć temat, no bo jego nic nie obchodziło, jak to będzie zrobione przykładowo. A po, po godzinach też musieli zostać za darmo, no bo trzeba było dokończyć robotę. A w Irlandii nauczyłem się tego, że jak ktoś tu ma biznes i na przykład jest to budowlanka, to jest tak, jak mówisz, ludzie idą na przerwę, ale... Właściciel pilnuje i on jeszcze robi w międzyczasie. Tutaj spotkać milionera, żeby chodził w garniturze odszczelony to chyba autentycznie jakiegoś osobę ze wschodu, bo nie ja znam naprawdę ludzi tak bogatych obrzydliwie, multimilionerów, którzy chodzą w dresikach kurde, za 20 euro czy nie. Oni nie, nie, że w nie mają po prostu podobnie. potrzeby eksponowania na sobie łańcuchów, Rolexów i gajerków. Są normalni ludzie, z którymi na ulicy, hello how are you, co tam słychać, nie? Także... No to dokładnie przecież, nawet jak nie wiem, oddajesz krew czy coś, ja oddawałem przez jakiś czas. No, to choćbyś, ta, chyba tam, z, w, ale powiem wam, że w Polsce są lepsze benefity oddawania krwi niż w Anglii. Mhm. Ale poczaj, Ponieważ tam do... dostajesz OFA i tak dalej. A wróć, bo zacząłeś coś mówić jeszcze wcześniej, że ten, że, że w Anglii podobnie i że yy, coś właśnie odnośnie tych pracodawców, właścicieli firm może chcieć dodać. Bo tak jakoś przeskoczyliśmy na tą krew. Eee, nie. nie. Nie, To akurat, jeśli chodzi o małe firmy, to to była jedyna taka mała firma, w której mhm. pracowałem, bo reszty to były takie duże. Duże, bo w Ikei pracowałem na przykład bardzo fajnego menedżera miałem w IKEA i bardzo y, nie było czegoś tak, przychodzę jakieś do pracy, patrzę, a to menedżer z nie? No. Sobie sprząta, sprząta sobie magazyn. Więc naprawdę super bywają ludzie, a bywają tacy właśnie z kijem w dupie, jak ten teraz aktualny menedżer. Chociaż mówię, to się zmienia ale co do oddawania krwi bardzo fajna sprawa A, co chciałem powiedzieć że bogaty czy biedny jak nie wiem, zostalibyście sami na wyspie i jemu potrzebna byłaby twoja krew bezludnej wyspie a jemu potrzebna była twoja krew no to nieważne ile ma milionów to krwi nie kupisz ewentualnie mógłby ci ją zabrać przymusem no, to musiałbym, nie wiem, związać coś. Ale, Ale jest bez Ludna Wyspa, jesteśmy tylko we dwóch, sorry. Czy ci się marzy? By cię pewnie zjadł w jakimś czasie. A, chyba, że. No. Ale właśnie. A tak chciałem wywołać trochę do tablicy pana Łukasza, bo ja bardzo lubię słuchać. A ma wymowę kwiecistą. Ja bym powiedział, że jak chryzostom, czyli złote usta. No ale chryzostom oznacza złote usta tak? z mojej wiedzy. No coś w ten deseń. A Pasek Nie. to bardzo znany pamiętnikarz. No właśnie więc y, może pan coś powie o tych studiach bo tak tylko ja powiedziałem że socjologia i koniec tak a to może jakieś rozwinięcie. No socjologia ze specjalnością media i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach była robiona. W latach nie pomnę niestety. Wybaczcie. Ja się nie przywiązuję absolutnie do roczników, więc to zmilczę. Studia wspominam bardzo fajnie, bo ja akurat należałem do takich studentów, którzy po prostu na zaliczeniach uwielbiałem zaliczać oralnie, że tak powiem. I, ponieważ no ja mieć. To, a ponieważ Najłatwiejście lubiłem sobie z tymi ludźmi po prostu rozmawiać. Miałem takich e, gości, którzy, e, no mnie bolało osobiście, no ale poradzić, że dawali za samą obecność na wykładach 3. niestety. Coś dla mnie to akurat, że ktoś przyszedł i spał, albo tam robił inne rzeczy, no, to lepiej, żeby go nie było w sumie. E, a jak e, już przychodziło do zaliczeń, to teraz już nieżyjący e, świętej pamięci doktor, a, też mi nazwisko wyleciało z głowy, ale był mega gościem i, i chyba wiem dlaczego wtedy zachowywał się tak, jak się zachowywał, bo już wiedział, że jest śmiertelnie chory. No. A Zachowywał się tak, że kurczę, do tej pory pamiętam jego zajęcia i chyba kiedyś gdzieś muszę to jakoś opisać, bo coraz więcej szczegółów ucieka z głowy. Na tych zajęciach jego na zaliczeniu. Pamiętam, że kazał e, przygotować e, każdej osobie po temacie, żeby już no, mniej więcej byli, mieli wiedzę na, na danym obszarze. A u mnie było tak, że akurat to było o, o, koło wiedeńskie, pozytywizm naukowy, karpoper i te tematy. A w związku z tym mnie to bardzo e, zajarało i ja się przygotowałem z wszystkiego. No a jak się mnie zapytał... O, o czym chciałbym porozmawiać z nim, no to prosiłem go, żeby sam podał temat. No i żeśmy sobie pogadali z pół godziny w sumie. E, już tak wiecie, no bo wchodziliśmy grupami, więc ja byłem ostatni, bo po trzy osoby e, te dwie osoby tam odbębniły swoje. na no sobie tak z nim siedziałem, siedziałem, siedziałem. A potem też mieliśmy spotkanie na piwie. O! Fajnie. I to było ostatni raz, jak go widziałem. O, to smutne trochę. U Ale to fajne to... wspomnienie. Był mega w ogóle miałem świetny kontakt z wykładowcami. Mam do tej pory w sumie z dwiema osobami jeszcze. No ale nie będę mówił po nazwisku bo nie chcę nikomu zaszkodzić. No zwłaszcza że my tutaj czasem jedziemy i sobie na dużo pozwalamy. No dokładnie dokładnie. Ale najlepsze lata mojego życia w sumie studia i okres po studiach. gdzie ja z Pierwszą pracą jaką dorwałem to był ING Bank Śląski. Centrala w kategorię. Co tam robiłeś? Ja byłem odpowiedzialny najpierw za sprzedaż, czyli wiadomo, trzeba robić. Zciskałeś ludziom kit? Targety, tak, no. Tak. tak, tak. Był tak zwany dialer i tam e, po prostu dzwoniono za nas do klientów Aha. z bazy. I no, no. trzeba było mm, proponować pożyczkę kartę gotówkową bądź limit zadłużenia w kącie. E, ja po... Grzesiowi kredyt na HT? Nie, właśnie do Grzesia nie dzwoniłem, bo hipotek nie obsługiwałem. Ja byłem za cienki w uszach. Okej. Okay. A... Takie kwoty. Na hipotekach za wysokie prowizje to nie dają takim świeżakom. Dokładnie, tak. No, no. już. Na tygodniu, trzeba było mieć znajomości, żeby się dostać na hipoteki. No a ja po miesiącu powiedziałem mojemu najlepszemu szefowi jakiego miałem do tej pory Tomkowi. Pozdrawiam. On już tam nie pracuje więc możemy jechać po ING. Ja też tam nie pracuję. <głosy> <głosy> Poprosiłem go żeby no po prostu zlecimy jakieś zadania bo to co robię to już mnie zaczyna trochę nudzić i tam jakieś wyniki już osiągam w tym ale ale no chcę iść dalej bo, bo to nudne jest sumie, nie. Mhm. Bo wiesz to jest naprawdę nudne. Dzień w dzień jedno i to samo. nie? na 100 połączeń może 15 połączeń zakończy się jakąś rozmową i ewentualną sprzedażą a cała reszta to jest spadaj pan ale najlepsze to są telefony czyli były telefony do gości którzy pamiętają jeszcze poprzedni ustrój dość dobrze czasy właśnie te zaraz powojenne że zawsze jak przedstawiałem się, no bo to wiadomo standard i mówiłem mhm. skąd dzwonię, no to e, jeden, to pamiętam do dziś e, tak poważnie, tak, po takiej długiej pauzie zapytał się mnie, a, czy ja wiem, e, na kogo pracuję? <grym>, a ja mówię, że wiem, no, dla ING Banku Śląskiego. A czy pan wie, jakie siły stoją za tą instytucją? Matko. Ja wtedy, A... ja wtedy, no nie do końca, ale pewnie zaraz pan mi oświeci. Proszę pan, ja na pana miejscu, to bym nawet nie był w stanie spojrzeć w lustro. O proszę. Jak pan może wspierać to żydowskie kurestwo? Cytuję. Dominium polsko-żydowsko-niemieckie. Żartujesz. Tak powiedział. I generalnie ja już w tym momencie mógłbym się rozłączyć. Nie? No, bo ten standard cały pozwalał. Ale ja nigdy nie lubiłem korzystać ze standardów. Więc sobie z nim gadałem. Z <ścoughs> dobrą godzinę. I słuchajcie i te rozmowy które odbywaliśmy one co któraś rozmowa trafiała na odsłuch do działu jakości. No i pech chciał że akurat ta rozmowa A, trafiła. To widzę że no. nie tylko ja mam takie szczęście. Ok. Ta rozmowa trafiła. No i zostałem tam wezwany, nie? Że no tutaj przez mojego szefa, no kurczę, Łukasz, no, no fajnie gadałem z tym gościem, nie chciałeś mu sprzedać tę pożyczkę. <gry> Ale kurde, już po pięciu minutach było wiadomo, że on nic od ciebie nie weźmie i generalnie nie poszedłem, że z nim gadał, o, o tych przemianach ustrojowych, o tym wszystkim, nie. Pojechałeś z gościem masz tak grubo w przemiany ustrojowe i cały resztę. Jak wiecie, on po prostu pięć minut swojego był po tu, a ja rzucałem jedno, dwa zdania żeby go nakręcić i on dalej, nie? Mówiłem, odpoczynek po prostu, nie. Czyli tak samo odpoczynaj jak z Krzysztofem robimy: to po prostu rzucamy temat i słuchamy. <śmiech> no a gościu, gościu jechał, jechał równo, pusty, Ja już potrzę. słucham. To, to znaczy, dobrze. I było po prostu. No było śmiesznie. No a potem była infolinia przychodząca, czyli już do mnie dzwonili. Mam takie trochę ważniejsze. Wspierałem bankowość elektroniczną później bankowość internetową korporacyjną dla firm a potem w ogóle. Te Przepraszam systemy... po jakich studiach. Sociologii. Następnie pracowałem przy projekcie związanym z ING Bank Mobile więc ta aplikacja mojej nie wiem czy ktoś korzysta to też tam miałem jakiś swój udział. Bo jak ile na... czasu łącznie spędziłeś we współpracy z ING. Wiesz co prawie 4 lata. No to wow. kawałek. No, ja każdemu mówię, że trzy, no bo to nie były pełne cztery, ale jak tak patrzeć miesiącami, no to trzy lata i dziesięć miesięcy dokładnie. Tak zapytam, czy yy, nasi bracia w... starsi i mądrzejsi dobrze płacili? Stryk. O, Panie. Ja tam byłem, no kurczę, no. w Wszak... taźmie było no, najlepsze katowickie multitapy, A. Czy... więc piwo tak, się lało, lało się, no. Czyli w szeklach no, no. wypłacali. O, ale to były takie szekle. No. Tłuste szekle. Tłuste szekle. Byłyby jeszcze tłuściejsze, gdyby, gdyby to była Irlandia, nie, No bo jednak sporo tej kasy było zabierane. Nie. Ja na słuchawce też miałem okazję popracować tam, gdzie się dzwoniło i sprzedawało ofertę. Dwa dni pracowałem. No, Moralno, moralność jest... mu nie pozwoliła. Nie, nie dało mi. Nie chuja. Nie, męcząca ja nie praca. Bardzo, naprawdę. Na początku ten miesiąc, ja miałem, to... No, Ty, no ale dwa dni się. wystarczyło. Po prostu trzeciego dnia nie przyszedłem do pracy i tyle. A to porzuciłaś mi miejsce pracy? Tak, po prostu porzuciłem. Zapłacili mi za dwa dni i tyle. No ale, czyli wiesz, nie było tak, że spierdalajcie, tylko pożegnaliście się kulturalnie. No, ja nic nie powiedziałem, a oni mi wysłali pieniądze. Ty mój bohater. To jest pełna kulturka. Ja się ocia, o ten otarłem o yy, windykację, ale tylko byłem na treningu i dowiedziałem się jednej bardzo ważnej rzeczy, że skrót BHP oznacza biuro herbatę pije, co powiedział pan Bechakowiec. No i no, od kolegi. Uważaj, tak? bo my tu takiego mamy, ale to za chwilę. no Biorę Herbaty pije, no ale to bechapowiedz. powiedz powiedział sam nam w wstępie do, do kursu, ale jak porozmawiałem z takim kolegą, który już tam pracował, był jednym z lepszych pracowników, mówi Jacku, pamiętaj jedną rzecz, kiedy wchodzisz do tego budynku, to sumienie zostawiasz na wieszaku, tam za bramką. Mówię, aha, fajnie, to po trzech tre dniach treningu powiedziałem, siu i tyle, no bo jednak no to trudne sprawy w ogóle, nie? dzwonisz yy, do ludzi, czy tam do, właśnie tak jak u Łukasza i wiesz, i straszysz ludzi komornikiem a jak nie komornikiem, ej, ej, ej, ej, ja, ja, ja nikogo nie straszyłem komornikiem to nie, to nie, to... tylko chodzi, nie, nie, tylko chodzi zajmować. mi o to, że tam system, system zadzwonił, zadzwo nie? system dzwonił, a ty a, tylko ja... odbierałeś telefon czy znaczy, tam dzwoniłeś, to chyba to zimne połączenie, czy jak to tam się nazywa. Dialer. No dialer, nie dialer, no ale coś takiego było właśnie. Mhm. Ale nie, nie mogłem. Ja tam nawet nie dotarłem do tego dnia, gdzie się robiło te takie przykładowe rozmowy, bo jak ja zobaczyłem, jak oni tam o czym rozmawiają, jak to wygląda, to. a powiem wam, że za zdradzenie tajemnicy bankowej, co pewnie Łukasz wie, są ogromne kary, tam chyba nawet do miliona złotych. Ja nie znam Łukasza, to do mnie nawet nie muszą przychodzić, ja i tak im nie powiem kto to jest, bo to jakaś sztuczna inteligencja. Przecież gość po socjologii pracował w banku, kto w to uwierzy? No ale co, ale co w tym dziwnego? Ja nie ja nie widzę dziwności. No nie zrozumiałeś mojego żartu, no dobrze. Oj, taki żart. No każdy ma znać swoje tem, swoje poczucie humoru, nie? No oczywiście, oczywiście. Panowie, tak, no ja, ja mam do was pytanie, dwie i pół godziny. Ja jeszcze odkurzacze sprzedawałem, Pani. Mówię Wam, to ja jest człowiek... BNG, też, też miał I jeden odkurzacz kosztował tysięcy. A co ty, te rumbo, czy jak to tam? Rainbow? Co tam? Rainbow no blisko, tu. klony, klony Prze -przepraszam, Rainbow. Przepraszam, oni na mnie płacą za reklamę. <laughs> więc... To możemy do nich zadzwonić. Nie? Czekajcie, ja piszę do nich ofertę, czy wspomnieć o nich, czy nie. Czy wspomnieć o was. Albo inaczej napisz, że wspomnimy wspomnimy na pewno. to tak. zależy już, jak. Już inaczej. wspomnieliśmy. <laughs> wspomnieliśmy należy się. <laughs> no właśnie, do ING, nie? pisz, pisz do ING, bo, bo bardzo dużo. Tak, bankowość dużo płaci. Krok, I pozytywnie, krok. i pozytywnie też, to trzeba też ująć. A, jeszcze pan materac, recenzja. pan ma materac, bo ja w tej chwili w łóżku jestem, także... Mm. To tak, bo chciałem dodać, że się nagrywa, to już na początku audycji się przyznał, że leży w łóżku. A czy masz żonę koło siebie? Jej to nie denerwuje? Nie, ona siedzi i się uczy. Uczy tak. się? A, tak, tak, tak, tak. Yy, specjalizację robi tam swoją pracowniczą, tam takie tam Aha. medycyna pracy. O proszę. To muszę przyznać, że podziwiam w sobotę, jak północ dziewczyna się uczy. Spoko. No Polska naprawdę wymaga od was wiele ten kraj. Survival, survival. To jest naprawdę niesamowite. Cały I... świat się bawi, w Polsce się ludzie muszą uczyć w weekend. Oj, bawi, bawi. Pojdź do Wenezueli. Bawi. A tam to się dopiero bawią. <laughs> Kasy taczkami kurwa wożą, tyle zarabiają. A, możesz materacy wypełniać pieniędzmi, nie? Tak. No. A zaraz, w jaką oni tam grają? Wowa? Bo oni... coś tam było, że oni mogą zarabiać grając w World of Warcraft? Było coś takiego, że oni... Dwa że... dolary. Tak, dwa dolary i wychodziło na to, że jak pograłeś chyba 10 godzin, to już było, jak pamiętam, bo oglądałem chyba tego, to miesiąc. Był tego gościa Miesiąc, bez, bez planu. planu. Tak, to chyba jak 10 godzin grałeś, to zarobiłeś tyle, co w miesiąc z roboty czy coś takiego. Tak, tak, to taki tak, taki tak, tak, tak. w ogóle, tak. nie? No taki by wyskoczył niestety. Ale no. metro masz za darmo. No tam wszystko e, jest za darmo. Masz Paliwą masz prawie za darmo, to... W Polsce już prawie niedługo też będzie. Tak? <laughs> tak. Nie, ale myślę, że Unia Europejska nie pozwoli na coś takiego. Raczej będzie Grecja, tylko że my nie mamy takich walorów jak Grecja. Halo, no, nie ty, mamy... to, to, Ktoś tu u nas na grupie poruszył jedną rzecz. My nie mamy euro, więc nie ma tak, czegoś. Tak, to ja dobrać. mówiłem. A, tak. właśnie, tak, tak, tak musielibyśmy przyjąć euro, żeby się Europie opłacało za nas dupę nadstawiać. Poza tym, wiesz, jak oni będą wojują z całą Europą, później będą... Zauważcie, ten rząd będzie cały czas grał na pokrzywdzonych. Do mnie już w Irlandii dotarły newsy, że ta cała koronawirus jest po to, żeby osłabić rządy PiSu. Rozumiecie? Do jakichś absurdów się ci ludzie posuwają. No, autentycznie. Oh yeah. Jak ja już słyszę takie, takie, ta, takie brednie, to mnie po prostu, wiecie, wywraca. Czytam, że koronawirus jest po to, żeby Pol Polską gospodarkę yy, zniszczyć, żeby to było, że PiS jej dał ja, radę. No, Ale tak, tak, że... no, mamy pewno. jakąś gospodarkę w ogóle? No, to, to, to jest gospodarka. No to jest to jest to, co Grzesiek robi. A, gospodarka no. rolna, no, GR. Grze, Grzesiu tam ogarnia wszystko po kolei także. Bo Grzesiu ma ogólnie fundację, Fundacja Galion, zapraszamy. Yy, Grzesiu, yy, żeglarstwo. Tak jest. Powiedz mi, bo zapytałem się Ciebie kiedyś na grupie i chyba nie odpowiedziałeś. Wy wystawiliście jako fundacja jakąś wycieczkę, czy kurs, czy co tam. Rejs jednodniowy. Na, na Wośpnę. No jak tak. to po, poszło? Tak. poszło? To ja może jeszcze skończę wątek, bo tam wcześniej zacząłem. Okej. Okay. I <głos> zacząłem te studia i do tej pory je ciągnę. W międzyczasie trochę się zmieniło, bo właśnie ten mój swego czasu kolega później dobry kolega później przyjaciel no został moim szwagrem i razem założyliśmy fundację o, i, i tak to się robi studia po coś się przydały tak tak no nie tylko studia nie tylko to ale jest tak ta osoba y... którą można obejrzeć na YouTubie tak jest jak najbardziej okay. yy, tam od czasu do czasu też się pojawia mój ryj ale Mateusz Mateusz no to wariot yy, bo on jest stworzeniem, który e, ze swego życia, tak jak liczyliśmy, to na samych morzach i oceanach, rejsów, spędził ponad rok. A ile było prawie, go lat? Przepraszam, prawie rok. No mój rówieśnik, 33-34 lata. A ty z córką, co za typ? Nie ma żony. No już ma, bo jest moim szwagrem, jest... nie? szwagrem. Yy, no tak, to przepraszam, kurde. Bra brawo, leniuch. Tak. Ale wiecie, godzina jest no. późna. Yy, ale to, no w sumie można powiedzieć, że dosyć świeży temat i odkąd się ten temat zaczął, to yy, chłopak bidny nie może sobie popływać za bardzo. <głosy> ale na szczęście aż takiej tragedii nie ma. Mhm. Yy, bo jeszcze, jeszcze coś tam żeglujemy już, już był zaobrączkowany i byliśmy przecież teraz, yy, no zwiedzaliśmy Whisby. Na Gotlandii. Co zwiecaliście A... gdzie? Co? Wyspa Gotlandia. Naj... Jedna z tych większych wysp na środku Bałtyku. To jest Gotlandia należąca do... E -e -e -e -e. Szwecji? Okej. Okay. Szwecji. Kurde, aż sprawdzę, żeby mnie popieprzyło, ale chyba Szwecja. Hmm. Dobra, ja sprawdzę, ty tam nawijaj dalej. No, bo ale była Szwecja prędzej. No i dalej sobie pływa. I on w sumie, w sumie pływa już od chyba szóstego roku życia. Jego tam ojciec zaszczepił. Dorwał do Szwecji. Dorwał do Szwecji. Do Szwecji. No i myśmy byli właśnie w Wisby. Dopłynęliśmy sobie tam. Bardzo przyjemny rejs. Tym waszym, tym, tym takim co tam pokazywałeś? Na filmiku, tą łódką? Nie, troszkę większą. No właśnie się zastanawiałem, czy trzeba zrobić drugie końca. generalnie ta łódka, która, która jest na tym filmiku, to ma w planach płynąć w tym roku i w przyszłym roku, do, no właśnie na Gotlandię. Szartujesz? Można taką małą łódką płynąć? Znaczy, małą. Przepraszam, no chodzi mi o to, że. Znaczy, bo ja jestem takim panikarzem, ja bym się po prostu bał, bo. To pływać. jest mała łódka. Czekaj, bo już trzeci czy czwarty wątek poruszamy Dobra. tutaj. przepraszam. Ze szwagrem za, założyliśmy tą fundację. On pływa od szóstego roku życia. Był instruktorem przez wiele lat. Przeszkolił no w grubych setkach już żeglarzy. Ja jestem jednym z tych też żeglarzy. Ja zacząłem w sumie z nim żeglować gdzieś na studiach. Więc, więc też już chwilę się param żeglarstwem. Chociaż ja jednak zdecydowanie bardziej śródlądzie niż morza. Mhm. Tak, żygałem i to dużo żygałem. Ale, ale podobno każdy ma swoją długość fali, więc każdego to dopada. Szwagier akurat jest dziwną istotą, bo nie ma choroby morskiej. Może dlatego mu się tak dobrze wpływa. Zepsuty jakiś zepsuty jakiś. Podobno choroby morskiej nie ma ledwo 5 do 10% społeczeństwa. O, to wygrał. Tak, wygrał zdecydowanie. No i, i, i co? I pływa, bardzo dużo pływał. Miał taki kilkumiesięczny rejs dla jednej firmy. Bardzo nie polecam tej firmy, nie będę nawet mówił nazwy, bo, bo, bo, bo procesuje się z nimi o wynagrodzenie za kilka miesięcy pracy, mhm. niestety. Mam nadzieję, że wygra, a tamten gościu dostanie po dupie, bo naprawdę no trudny człowiek, trudny człowiek. Cwaniastwo po prostu polskie, tak? Nawet gorzej. aha. Mhm i co i pływał przez wiele miesięcy był na takim non stop rejsie dostał jacht i po prostu woził ludzi powiedzmy Malaga przez tydzień płynęli w stronę kolejnego portu tam wysadzał tych ludzi brał następnych i tak może śródziemne plus kawałeczek oceanu i tak w jedną i w drugą stronę przez, przez parę miesięcy non stop na, na jachcie nie? okej okay. Szkoda, on chyba miał dwa albo trzy różne jachty, nie pamiętam już w tej chwili, no i wrócił wrócił tutaj do kraju, myśmy sobie jeszcze pomieszkali trochę razem, bo myśmy parę lat razem mieszkali, mhm. nawet przez chwilę mieszkał, gdy już moja córa chodziła po świecie, więc, więc już wtedy był wujek, mimo, że jeszcze formalnie wujkiem nie był. Mhm. Mhm. No, a później tak jakoś się z moją siostrą zaczął dogadywać i, i został szwagrem. Przecież, proszę bardzo, da radę. No. Czyli sobie eee... połączyłeś. Eee... Wiesz. Ja go ostrzegałem. A, że w ten, to nie ten sposób, w ten sposób. A dobra. Eee... Chcesz kontynuować? Bo ja mam do ciebie jedno pytanie, które mam tu zapisane na karteczce, bo teraz się zachowuję jak rasowy dziennikarz i sobie zapisuję na karteczce, co coś kogoś zapytać. Ej, jeszcze jedno tylko słowo. No, okay. szwagier, a ja jestem ojcem chrzestnym jego syna. No, no proszę. Koneksje rodzinne. Tak, tak. Co tam? Yy, yy, napad. Tak mi wkręciłeś, że zostałeś tam. No, to innym razem, bo to też dłuższy wątek że się tam z pracą, z takimi różnymi Dobra, to ja sobie, ja sobie tutaj zapisuję. Przepytać y, sztuczną inteligencję o napad. Czym bardziej, <śmiech> bardziej, że to będzie y, odcinek łączony, bo wtedy będę brał ten y, dźwięk i wrzucał na swojego audiologa. Y, jasne. Y, y, y, to, o, spoko. Wiecie co, ja ogólnie mam do was tak ten, jak chcecie, to po prostu bierzcie i wrzucajcie to, gdzie chcecie. Macie jakieś swoje tam miejsca, to ja wam wysyłam ścieżkę później i wrzucajcie, gdzie chcecie. Przecież to jest nasz, nasze to nie jest moje, więc. Nie ale to... audiolog fajny, fajny ja ten przywałem całość. Bardzo merytoryczny, bo tam na początku ktoś mi napisał, że ojeju, że dużo przekleństw i tak dalej. Tam zdarzyło się. To niech się nie zdarzyło. Zdarzyło się. Ale tak. Na, ale nie no, ktoś na grupie, tak? Mi powiedział. Że, U że nas? tam dużo jest. W... Tak, że tam dużo Daj wulgaryzmów jest. Daj mi go ja już walę. Nie pan. wiem, leniu. Białe nie, do... ty... faktycznie ktoś tak napisał. Kurde, nie pamiętam. Może no. no, Ale dobra, mniejsza. Ale oto. ja to spomontowałem, że ich chuj. Ale po... dla mnie tam właśnie, dla mnie dużo tam o tych śmieciach, co zrobić właśnie, kiedy jest wypadek. Yy, I tak o tym paleniu śmieci. Podobały mi się te pomysły. O paleniu na takie. O czym? O paleniu, śmieci, najlepszy odcinek. No, bardzo fajne i bardzo takie merytoryczne, więc yy, ale właśnie to jest najgorsze, że ktoś da taki komentarz. Ja bym na przykład się zniechęcił po zobaczeniu tego komentarza, no to nie usłyszałbym naprawdę fajnych spraw. A ja biorę słuchawki. Najczęściej jak idę, nie wiem, no teraz okej, okay, zacząłem to siłownie chodzić, ale jak nie chodziłem, no to chodziłem do sklepu, na zakupy, na spacer, biorę jakiś podcast. Mam tych kanałów chyba no, może nie tak jak panowie wielcy, że tam ja miałem tylko 12 czy tam 16 kanałów i sobie słucham. nie. I też nie wszystkiego, bo jeszcze ta Okuniewska wisi chyba mi 6 odcinków, a tak to jeszcze przesłuchałem z tych dwóch jej kanałów. Kolejny, kolejny odcinek, w którym będzie o Okuniewskiej. Ale ale, ale, ale ale wiecie, dla mnie to jest fajne, bo ja sam, bo ja sam jestem na terapii, nie? Ja no. sam jestem na terapii i ona Masz fajnie to teda. Tak bez... Kurwa, kto, nie, kto tu nie jest? My wszyscy jesteśmy na terapii. No dobra, ale chodzi o to, że ona tak bez żenady to opowiada, nie? To mi się podoba. Że ona jest taka dla mnie, według mnie, mojej oceny, Jacka, W. Bardzo naturalna. I to ona przecież jak się patronaj do niej odezwał, no to ona mówiła, hej, no to ja dołączyć, do tej sekty czy nie? Eee, no, no takie spoko. dziwne. No, bo mam jeszcze tego Tomka, agenta, kontestacje, niebezpiecznik, to o, konkretnie się, się było na grupie. Tak, tak, tak. No o, właśnie, audiologii Grzegorza. Mam właśnie, o właśnie, wy nie znacie tego podcastu, Przegadana Godzina. Nie. I to jest ja Dawida, właśnie, z uwaga, naukowy Bełkot. Bełkot, tak. E, no, a, słyszałem. ten odwyk, e, właśnie. E, a znacie rewolucję? E, o, proszę bardzo, Bart... hiszpański podcast z Rewolucją. E, Dobra, a mogę, mogę, mogę teraz ja? Mogę teraz ja? Dawaj, dawaj. dawaj. E, bo też mam propozycję na jeden podcast, jakbyście mieli ochotę. Mhm. E, wrzucę wam czołówkę tego podcastu. Mm, to jest 12 kwietnia 2009 rok. Czy ktoś tego słuchał? Ale ty wrzuciłeś całą grupę. Yy, możesz już wyłączyć. Bierzesz w sioka, Bierzesz mikser. Robisz i wychodzi coś takiego. To nie jest tylko dla orów? Nie, to jest właśnie wsiok. Psiokblogspot.com Nie mam tego pojęcia. Ojejku. Ale to jest jego wejściówka. Tak tylko. To jest taki podcast yy, z dupy. Mm, ale ja się przy tym dobrze bawiłem. Niektóre tam odcinki takie słabsze. Generalnie tam jakiejś większej merytoryki nie ma. Fajne opowiadanie o kretach. Mm, to robił gościu w Ogólniaku. Super, ja bardzo lubię takie... Bardzo, bardzo by. gorąco polecam odsłuchać tego. Projekt oczywiście zawieszony. Nie wiem nawet, kto to prowadził, czy jeszcze coś robi, czy czegoś tam nie robi więcej. Nie interesowałem się, co mi się podobało. No... A, w Radio Chleb. To, to moi. Moi tak? ziomeczkowie. Żartujesz. No, Mońki. To niedaleko moich rejonów. W ogóle powiem wam, że e, z Podlasia pochodzi przez disco polo, te wszystkie zenki, no to nie dobra, zenki. No dobra, dobra, dobra, to już skrót. Ale ja nie jestem fanem, ja nie jestem fanem, ale na przykład e, jeden z nauczycieli w moim technikum e, był właśnie kimś tam, nie wiem, czy liderem zespołu disco polo, czy tam jakimś gitarzystą, ale był w zespole disco polo. Nie, Więc wiesz, ja tak powiedziałem Kolega ale... z klasy... Kolega z klasy też tam śpiewał na dyskotekach, zabawach. Nie, po prostu taki region, nie? Tak, Taka nie, no ja, ja, ja, ja żartuję, po prostu nie ja mówię z próbuję. tego, że, że y, tak y, muzyka tak niskich lotów musi być, żeby się w Polsce dobrze przy kotlecie bawić. No, to, a z drugiej strony no to, rozumiem. Ja przepra przepraszam bardzo, a wy w Irlandii to bawicie się przy kotlecie y, mozarta? Przy słuchaj, steku. Przy steku. my przepraszam, My jemy steki. Nie wii? ze świni, przede wszystkim panie. Pewnie z owieczki. Tylko <śmiech> z... porządne wołowe, Proszę panu. I my tutaj sobie słuchamy porządnej celtyckiej muzyki, zapijając to kuflem Guinnessa albo dobrej whisky w pubie. A nie. Tam, tam się żyje. Albo się przyszedłem. Żyje. Albo, <śmiech> e, panowie z Irlandii, czy wypiliście tego? To jest Jack Daniels Hot yy, z cynamonem nie, nie piłem, nie lubię yy, i pewnie nie spróbuję cynamon śmierdzi ale jest nie, whisky z cynamonem jak dla mnie, zajebista tylko, że w malutkich ilościach taka do degustacji bardziej niż do yy, napicia się, nie? Yy, ale i fajnie, i, no fajnie rozgrzewa, a ty Ares? nie, nie trafiłem ja to ja to z irlandzki to piłem tylko cidery a, to jest mój lubię. człowiek, proszę bardzo. Ja też bardzo. lubię. To no ja też jestem twoim człowiekiem. Człowieku, ja Sajdra to uwielbiam tyle, tylko to No bo saj, sajdry, No to zwykły cydr. No tak. E, cy, no. Cydr jakby ja nie Ale żeby w historii jak znajomy przyjechał tutaj pierwszy raz. Mhm. Było tak, tutaj są Sajdy, też tą butelkę dwulitrową można kupić. Normalnie wygląda jak sok. Wygląda jak ten sok, nie? Tak, Mówi, patrzę, o, sok, sok wójtrowy jabłkowy. Mówi, zajebiście, siat, se, siat se przy kanale, popija, se pije. Mówi, kurde, tak wypił pół. Dobrze, to na... <gry> Kurwa, coś jest nie tak. Coś, coś kurwa, chyba jest takie czy coś. Mówi, patrzę, a ja tu 56 procenta, ta, ta, ta, Fajnie. A najlepsze jest ja to, że jeszcze była szansa, że nikt tego nie zauważył, bo Garda na to po prostu nie reaguje, jak sobie tak pijesz, więc... <śmiech> to, to nie Polska, nie dostaniesz mandatu. No dobra, ale... kontynuuj Ares, bo ci się tak się chciałem. Nie, no chyba że się przypierdolą, bo to też, to też zależy, jak leży, tak naprawdę. Bo, bo już zdarzało się, że widziałem, jak konfiskowali alkohol, kurde, tu w centrum, także. A ty mieszkasz w stolicy, to tam wiesz. to to, to, to inny... wiesz, jest najgorsze, to nie polecam, nie polecam. No to nie. Straszny. Ale co do cydru i pubu, to chciałem powiedzieć coś. W, w Polsce za bardzo nie chodziłem też po barach. To, to jest druga para kaloszy. Ale zaszedłem do pubu i mówię, że poproszę cydr. A oni mówią, czy taki, czy taki, czy taki. Nie te rodzaje, nie wiem, tam suchy, mokry, nie wiem, pół suchy, pół mokry. Ja mówię, nie wiem. To oni mi wzięli trzy kufelki, nalali do każdego po trochu, każdego i proszę spróbować. Spróbowałem tego, tego, tamtego i mówię, to poproszę ten. Czy się no, różnić cydr taki od takiego? Też nie, nie wiem. wiem. Jest smak czy, jakiś czy, inny. Jeden jest bardziej mętny taki. Aha. Ale naprawdę to jest fajne, że po prostu dali popróbować. To raczej nie zobacz, ma zbyt wiele zobacz, takich. Zobacz, który ci smakuje, nie? To czy, jest fajne. Czy ten pub jeszcze istnieje? No oczywiście. To jest ta sieciówka Aha. Tak, inna kultura, chyba, chyba to było tam. Inna kultura pracy. No inna, inna. Tam nie szkodują ci, nie? Raczej. Myślę, że w każdym pubie by zrobili coś podobnego, bo tam jest inne. Ale a właśnie, w Irlandii też są dywany na podłogach, w pubach? Nie. Przynajmniej no. nie spotkałem. A już już są? Ok, są. Nie spotkałem w tych, a spotkałem w restauracjach i w kasynach. Ale z tą i w pubach. Chociaż jak Anglicy zaprosili mnie na mecz, kiedy grała Anglia, no to wtedy zdejmowali dywany i kładli w tamte miejsce takie trociny drewniane. No żeby szybko Co? chyba... No serio. Na podłodze, po prostu naprzeciwko tego telewizora były rozsypane trociny. No bo zamiatasz człowieku później, nie? Wszystko wchodzi. No bo jak piwo... Się... Aha, no, no, no tak. W sumie tak. No... Przecież jak Anglicy strzelili gola, to koleś tak podniósł piwo, że pół, pół się na mnie wylało, nie? No, ale powiem wam, Anglicy zajebiście co trzeba jej przyznać, zajebiście komentują. komentują. Zajebiście zachowują podczas meczów, na przykład byłem na meczu Premier League raz, no to yy, właśnie grało Southampton, ja mieszkałem w Southampton, yy, grało z czymś tam i ci właśnie Yy, z tego czymś tam śpiewali cały mecz, cały mecz chociaż byli małym, małym tylko jednym sektorem, oni zagłuszali cały stadion. Naprawdę kozaki, a jak chodziłem na, ko, z kolegami z Ikei, właśnie z Anglikami na mecze, to nie dość, że stawiali bi piwo, ja nie wiem czemu, ale okej, okay, bardzo miło z ich strony. Czy są wiedzieli, że Polski, nie? No, ale przy okazji, no mówię, co, na dzień dobry tak, wszyscy stają do hymnu tak, i tak. tak dalej, później śpiewają, nauczyłem się przyśpiewek angielskich, później sobie w pracy żeśmy przyśpiewki angielskie śpiewali, no to było fajne. To taka ciekawostka, w Irlandii na koniec, na koniec imprezy jak dyskoteka, pub, czy coś jest zamykane, to też na koniec jest hymn, co prawda mało kto, Ares w Dublinie u Ciebie też? Czy to tylko u mnie lokalnie? No to nie, to rzadko jest zdarze. Bardziej gdzieś na obrzeżach, bo... Tak, u nas normalnie hem. <grym> A jak Irlandia ma hem. To nie jest God Save the Queen. Naprawdę nie. nie. Pode... A później... <grym> po, po, podejrzewam, żeby im nie przeszło przez gardło. God shot... shot y -y. Aha, <grym> no tak, tak. Tylko ja się dziwię, czy zmienią hem, kiedy królowa umrze i będzie król. Tak, zawsze jest zmieniony. Tak, bo ja nie wiedziałem. Ale króla Jerzego był mm, God Save okay, the King. King. King. Okej, okay, tak. spoko. Ale się nic więcej nie zmienia, tylko tam, gdzie nie, Queen nie, nie, jest, tylko, Nie, nie, tylko tak. Queen i Queen, King. O, super. No widzisz, nie o, wiedziałem tego. O, to dość, dość ciekawe. To, to też nie wiedziałem, myślę. W sumie bo się myślę, no. tak że ta królowa to będzie żyła zawsze już. No bo no. Ja, ona już tam chyba 90 ma, nie? 95? 90, no. Chyba 95? Chyba 5, no bo 25? No byłoby, byłoby. O, nie oglądacie Korony? I trzy odcinki zrobiłem, pozytywnie. A widzisz, po pierwszym narzekałeś. I, to to jest nie korona. no, ja dalej mówię, że to jest typowa produkcja Netflixa. Masz całkiem fajny film, ale dupy nie urywa. No. Sam nie urywasz. Aha. Korona, The Crown jest z Netflixa, serial, super serial jest o jakby opowiadający o życiu królowej Elżbiety II. Aha. Bardzo, bardzo propsuje, przy czym trochę mnie wkurwiają tym, że zmienili w drugim sezonie, w drugim czy w trzecim, tam obsadę i trochę, trochę mnie to nie, nie bardzo lubię. Królową zmienili? Tak, w drugiej serii, no bo wiesz, już starsza jest i musieli nową... Ponoć za drogo by wyszła ta cała... Jak to się mówi... Charakteryzacja. Charakteryzacja, dokładnie. I trochę do mnie to nie przemawia, bo... Jakoś się przywiązałem do tamtej królowej. Ja to czekam na South Park. Oglądasz? No to proszę tutaj tylko, że akurat na Netflixie jest tego mało, bo jest tylko pierwszy, drugi sezon mhm. i, i później dwudziesty chyba, nie później osiemnasty, dziewiętnasty, dwudziesty drugi, dwudziesty dorzucić kilka. nie wiem, nie wiem, może nie mają praw do tego ale jest trochę tego mhm. naprawdę South Park polecam yy, oglądam też Lucyfera, czekam na ostatni sezon wiesz co... słyszeliście jaka sytuacja była z tym filmem? jaka? No, taka, że Fox stwierdził, że panowie, fajnie było, ale koniec sezonu. Fani Fajne. tak uderzali. Fani tak uderzali do firmy, żeby robili następny poziom. Ten oni powiedzieli, że nie będą robić, sprzedali prawa dla Netflixa i Netflix zrobił kolejne poziomy te poziomy. Sezony. sezony. No, no i teraz zrobił. No bo miało się skończyć na trzecim, a Netflix zrobił czwarty i teraz będzie piąty. A to no nie jest, już ma być ostatni, ostatni A, nie, ja, ja już jestem troszkę przeciwny, jak to wszystko się za długo sami czekamy teraz na ósmy sezon Homelandu, znaczy już jest, ale ale wiecie, to już tak samo jak z tymi Star Warsami, jak już się wyciągnie także ja już nie pamiętam co było trzy sezony wcześniej, to już dziękuję ale Ares, coś chciałeś powiedzieć ja ci się znowu wypchałem tutaj A Nie, nie, nie mówię, że kurde nie wiedziałem, że ma być jeszcze jeden sezon Lucifera, nie? Ma być. Czy? Czwarty się skończył tak, że, że jak mieliby nie kończyć, bo kurwa. Tak, tak, że on tam wrócił do tego piekła i tak dalej. A ale ma być piąty ma być sezon. Ale że, już, kto ma być kto tutaj? Co tutaj wjechał z telefonem? Halo! Jej. Który to? Nie, przepraszam, że na sukces! Kto to z modą na sukces wjechał? Sam zacząłeś mówić o ósmym sezonie Homelandu. No to moda na sukces, ile ma tych sezonów? Człowieku, wywalą nam to nie, na YouTubie Chyba za milion. Chwilę. Byłem dzieckiem, jak A, to zaczęli. 35 lat nagrywania. Ponad ile? 10 no, Będzie teraz chyba. Poważnie. Kurwa, nie wierzę, poczekaj. Tam jest ponad 5000 odcinków chyba. To jest 30, nie wiem... Nie wiem. I w odcinku było chyba 10 tysięcy dobrze pamiętam. Czekajcie, czekajcie, już sprawdzam, bo, bo, bo, bo ja w takie, jak słyszałem o takich cyfrach, wieś, w przypadku odcinku jakiegoś serialu, to po prostu nie mogę. No bo kontestacja nie daje rady. To... No, no w kontestacji mamy tam chyba 6 tysięcy audycji do tej pory, więc no. też sporo. Moja babcia zawsze mówiła na modę na sukces, babski horror. Liczba serii 33. E, już patrzę. Czy to jednak e... na serię jest? 33 serie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Od 1987 kraj... roku. Ja pierwsze, to ja miałem ile? 3 lata. 4, lat. 4 lata. Jak to się zaczęło? A to się w Polsce wtedy nie było dostępne. Nie, nie było. To nie było. To nie było. Tak, tak. Ja miałem Polska tyle lat, jest jeszcze telewizory. Do tyłu z nadawaniem. Tak, bo ja, ja byłem jeszcze wtedy dzieckiem, ja wtedy jeszcze były czarno-białe telewizory. Ej, liczba odcinków 8265 w Stanach, a w Polsce 7320. Dobra, dobra, dobra, ale najlepsze jest to, że to jest status trwający na wikipedii. No trwający, to no, trwający. bo cały czas trwa. Co tydzień trzy odcinki czy tam cztery. Ja tak. pierdzielę. A to Masz... wszystko słyszałem, że to w jednym jakby domu jest kręcone. Że to nie ma jakiegoś dużego studia. Prawdopodobnie tak. To jest, to jest kilka, kilka, kilka tak? ten, kilka pomieszczeń. Ej. Jakieś tam piękna posiadłość. nie? I tyle. No Teraz... to, to zajebiście, Ej, nis... zajebiście bo... niskie koszty, nie? Oczy... Oczywiście przewijam tutaj opis mody na sukces i trafiłem. Y... Przepraszam, jeżeli będę kaleczył nazwiska i imiona bohaterów. Znaczy, w sumie to bardziej nazwiska, bo to się jacyś Foresterowie yy, tutaj, ale czytam sobie dalej. W 2012 roku pojawił się w serialu yy, wątek homoseksualny. Yy, Karen Spencer po wielu latach ujawnia, że jest lesbijką i wspólnie ze swoją żoną wychowują adoptowaną córkę Caroline. W 2015 roku poruszono wątek osób transgenderycznych. Okazało się, że jakaś Maja awant urodziła się jako mężczyzna i dzięki operacjom i terapii hormonalnej stała się kobietą ja pierdolę, po prostu nie wierzę w serialu, takie... chcecie dowcip? no uh -huh. Subaru Forester jedyny Forester, który nie spał z bruk <głosy> ojej ja pierdolę <głosy> ojejku no, to... to było kurde ostry, no. A jak mój y, dowcip wam się podobał o tym? O zbieraniu bawełny? Yy, mocno rasistowski, chociaż... Yy... To jest YouTube, nie polecam tutaj. A wiesz, kto to powiedział? Pewnie Trump, jak znam życie. Nie, Jacek Wilk. A. Jacek to tak Wilk. I, I Pogwilku, nie? Jacek Wilk to powiedział na jakimś tam wykładzie, i, i to tam ostro musiało być. No to jeszcze był ten wczesny Jacek Wilk. W ogóle Jacka Wilka spotkałem w Southampton, bo w Southampton były, może są nadal, te weekendy te wolnościowe. Z Jackiem Wilkiem. O proszę. Nie, tylko był Korwin, był właśnie Fior, był Kamil Cybulski. Tam nie podchodziłem, nie gadałem. Chciałem trochę do Kamila, ale był zajęty, bo on przyjechał z Surą. Strasznie, I, straszny szacun mam dla Kamila za robotę, którą robi, za co. W ogóle za, za to podejście do życia, za podejście do wychowywania dziecka. to jest, jest naprawdę mistrzem świata i on cały czas nagrywa, chyba co tydzień. Tak, Nie tak, wiem, tak, to tak, to, tak, Wywiady z tymi przedsiębiorcami. Mhm. To jest, jest jakiś niesamowity po tym. Plus, myśleniem. jeszcze w... oglądałeś te live'y z. W Nie, wakacie? wiesz co? Ja mam A to tylko jedno życie. To za długie. Ja mam tylko jedno życie, jak wiesz, ja chcesz robić coś swojego. No to już nie masz czasu na wiele więcej. No ja ja to wiem, to jest... ja wiem, ale Kamil i te live'y, one były tylko w wakacje, mhm. ale fajnie się słuchało też, bo to też było z wizją, nie? Mhm. No, więc polecam. I to jest to jest doskonała klamra dla mnie przynajmniej, bo ja już muszę kończyć, moi drodzy, już nie niebawem. Neurotransmitter. Właśnie. Na Spotify Apple Podcast, Google Podcast i we wszystkich dobrych aplikacjach. Wystartowałeś? Już? No, materiał jest już prawie gotowy, więc myślę, że w marcu... Co? Je? To to znaczy prawie? Ile procent? Nic nie e, wiesz co, muszę tylko jeszcze dograć czołówkę. Bo bardzo się trochę z nią i trochę głośność mi przeszkadza względem dalszej treści, A proszę... chcę, żeby to było profesjonalnie. Yy, dobrze, a ja mam takie pytanie, bo zanim pójdziesz, yy, kurczę, chciałbym tutaj pozapraszać trochę ludzi do audycji. A... chciałbym Znacie kogoś yy, homoseksualnego albo transa jakiegoś? Transseksualistę? No, Czy mam jest to audycy, osoba, która by mogła tutaj do nas przyjść i poopowiadać? Bez, bez ciśnienia, wiesz. Nie, nie będziemy napieprzać, mimo że ja mam swoje jakieś poglądy na temat. Tego się um... boję. Y... Wiesz, co, nie. Ja osoby homoseksualne, okej, okay, ja po prostu tego kurwa LGBT znieść nie mogę. A, ja, no ja tak, skuwałem, on jest też przeciwko. Skuwałem, ale no. Leniuk, on też jest przeciwko LGBT. Ja wiem, w ogóle bo każdy. Wolno wolnościowiec. Każdą osobę, Taś którą normalny znam, jest przeciwko, nie? Dokładnie, każdą osobę, którą znam, homoseksualną jest przeciwko temu burdelowi i chciałbym taką osobę tutaj żebyś ją przyciągnął i żeby z nami została. Po prostu. Eee, popytam. Zapytaj. Zapytam się, bo on też powiem Wam: to jest tak, jak Grzesio jest encyklopedią taką naszą techniczną, medyczną, to mój przyjaciel jest encyklopedią historii. Brawo. Fuj, zacięcie historyczne ma ogromne i kiedy ja z nim mieszkałem, bo mieszkałem nim właśnie tam w Southampton, mhm. to potrafiliśmy pić kawę i ja potrafiłem tak z otwartym dziobem dwie godziny siedzieć i słuchać. Super. Dlaczego wiem, tego tak nie, nie nagrywałeś? No właśnie zajęty podcast. No, no, ale on się wstydzi, wiecie, bo ja mu mówiłem, ja mu wjeżdżałem na web, ale to jest taki introwertyk, nie? Słuchaj, daj mi do gościa kontakt, jak możesz, chyba że sam spróbujesz. Ja się, z nim, ten, ja się z nim skontaktuję, bo on jest taki, no mówię, taki intro. Powiedz mu ale tak, jak że jak ciebie skręcić, nie posłucha, to poszczujesz go nie, nie, nie, ja nie chciałbym, nie, nie, bo to ja też nie chcę kosztem relacji czegoś Oczywiście, coś, nie, wiesz co, ja, z mojej strony 100% kultura. Yy, chcę troszkę to bez montażu, bez cenzury wynieść na wyższy poziom, ale chciałbym spotkać właśnie osobę, z którą by szło normalnie pogadać, a nie taka, która jak jej cokolwiek powiem, to mi zaraz przypierdoli tutaj pozłem, już w, nie, z mikrofonu czy, czy cokolwiek. Wyżej nie będzie, póki mnie nie wyrzucisz. Proszę wyżej nie będzie, póki mnie nie wyrzucisz. Ja się ciebie w życiu nie pozbędę. Ja ostatnio mnie zabolało, zabolało mnie coś w nodze i całą dostałem już opis sytuacji, miałem problemy, chodziłem z holterem przez tydzień wyniki, zanim pojechałem do lekarza to już mi wyniki omówił Grzesiu, także spoko. Co, powiedział chociaż to samo, co ja? Czy Dokładnie naszukiwał? to samo z tym, że zalecił mi, znaczy on powiedział to samo, co ten, że dobrze byłoby troszkę z solą powalczyć, co mnie strasznie wkurwia, ludzie. Nie można kupić nic bez soli teraz. Ja wiem, no. mówiłeś, że sól jest konserwantem, ale do ciężkiej cholery. W majonezie, w pasztecie, w, już nie mówię o wędlinach. Bez cukru, e, jak chcesz czegoś, co jest bez soli, to, to możesz zrobić polską sól drogową, to tam nie ma soli. A, no to Aha, A była przy, no często tak. używana jako konserwant. Nie, do, do, do to jest, mięs, który szedł na eksport do Czechów. nie To jest po prostu niesamowite, żeby, żeby kupić cokolwiek. Ja, ja, się, ja, ja, ja się tym zajmę, yy, bo troszkę, troszkę zacząłem bardziej patrzeć na etykietki od dłuższego czasu i to, co ja tam kurwa widzę, to jest przerażające i o tym też tu pogadamy. Okej. Okay. Ale nie dzisiaj, bo już pójdę. Nie, nie, nie. Dzisiaj chyba kończymy. Ja myślę, nawet. że jest dobry czas na koniec. tak. Dobry czas. Ja chciałbym tak, żeby teraz tak, każdy po kolei jeszcze na koniec coś od siebie powiedział. Może zacznijmy tak od Aresa, bo najmniej go tu dzisiaj było. I od razu ode mnie, kurde, zanim czeka na północ, bo będzie miał wyższy internet. No, jeszcze godzina do internetu, no. no Wywaliłeś 80 właśnie. giga. Dobra, ale masz coś na podsumowanie, Aresie? A, nie mam, no. Nie, co, co, co tu wymyślić? No nie dałeś mi czasu, no. no co, Idź dalej. Jak to? Przepraszam, dobra, Jacek. Trzy godziny gadamy, nie dałem mi ja czasu. Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia. Będziesz w starym... następnej postaram się, okay. jeżeli to będzie w, w weekend, to jasne. Uh -huh. Postaram się porozmawiać z moim przyjacielem, uh -huh. bo mówię wam, ja bym z chęcią go właśnie, ja o nim myślałem nawet przed, przed audycją, ale tak trochę nie, nie byłem pewny, ale pogadam z nim, bo ta wiedza, to że jest gejem to chuj, ale ta wiedza historyczna to jest po prostu coś pięknego, kiedy on przechodzi od aktualnej sytuacji i mówi dobra cofnijmy się 500 lat. Jakie <głos> grubo w ogóle. <głos> tak i od razu mówi ci dobra to się zaczęło tu i tu i tu i tu i, tu, i przemiany takie i takie i konsekwencja jest teraz taka. Aha. No po prostu to jest gruba to, to jest akcja. myślenie. Będziemy. No koleś to. konkret konkret jest jak cholera. Weź podeślij mu naszą grupę telegramową. Dobrze. No, Dlatego mówię. Legalny. Trzeba znać te dwa przedmioty. Przysposobienie obronne i historię. Tak, tak. Tak, a tutaj History... historyk jest genialny. Dobra, teraz y, Lukas. Ja również bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się na antenie. Jeju bez przesady, no. Z tej strony Łukasz Jarczewski, z nieistniejącego jeszcze, ale już niedługo podcastu Neurotransmitter. Czekamy! Muszę pozycjonować treści. Ja, ja, to ja już czekam, z z Adiktem, ja już prawie wbijam te literki, wbijam już no. tego RSS-a, a tu nic, nic, panie. Ej, ja, to, to no ja ja jak nic, RSS a jest. bez tego, bez odcinków. No RSS jest, fakt. No to możesz już wrzucać. No to właśnie, wrzucę. To jest pierwszy odcinek, początek. Tak, gdzie już no. mnie tak wkręciłeś, ja już tam piszę do, do Luka, piszę: ty, ty już wypuściłeś ten, a on mówi, ty, tak, on cię tak wała zrobił, ja mówię, jak ja go chyba dojadę Błyknął. za to. O, kurwa, ryknąłem to. ja. on trollował trolla, tak? Człowieku, trolował trolla także, ja, a jeszcze z takim z taką może nie, że pretensją, ale z takim Tak, gdzie ty to wrzuciłeś, bo ja już bym tutaj posłuchał chętnie, czy coś. A on mówi, ale cię wkręcił, ja mówię, ale tak ja było. mu tego, kurwa, nie zapomnę. Ja to... Nie, żebym był wybitnie pamiętliwy. Ale. Ale ja mu no, tego czegoś? nie zapomnę. Zakoż! Kzesiu. Teraz ty? Ja? No ty ja już się nagadałem, tutaj. A to idziesz sobie. No, no. Do usłyszenia jutro i. Dokładnie. No. To Czyli tak, a teraz zostawiacie mnie z tym, żebym spędził y, 3,5 godziny na publikowaniu tego, także dziękuję e, e, No niestety... Jako właściciel muszę no się to, tego trochę... Dokładnie. Ale powiem wam, że to jest okropne. Miejs, y, y, samo nagrywanie jest, okropne. jest super, ale do momentu wiecie, jak, jak, jak tylko się y, nagrywa na przykład na YouTube, ale jak później się weźmiesz za... Uploadowanie tego w różne miejsca, wrzucanie tych linków. Ech, nie chcę mi się nawet o tym myśleć. Dlatego zajmę się tym jutro, czyli za 54 Ładnie. Dokładnie. Do... Aha, aha, sposób no dokładnie, myślałem, Możesz przygotować na przykład jakiś skrypt baszowy do tego. Mm, nie mogę, ponieważ ja bardzo dużo rzeczy tutaj robię z palca. Mm. Po prostu lubię. No, perfekcjonizm, niestety jestem chory. Liczę przecinki i te sprawy. Aha, liczysz. No, no to ja tak jeszcze na koniec zapraszam was, nasi drodzy słuchacze, do tego, żebyście tu byli z nami. Zapraszamy do dzwonienia, bo antena jest dla was. Chcemy, żebyście się wypowiedzieli, jak to, co wam leży gdzieś tam na wątrobie, na serduchu, co macie w głowie. No i dzielcie się tym. Dzielcie się tym i przychodźcie tutaj. A póki co to dobranoc chyba i miłego weekendu życzymy. Mm, dobranoc! Trzymajcie się. Dobranoc. mm